Yy, dobra, więc tak, dzisiaj yy, przedostatnie zajęcia yy, i trzecie z tych takich, jak ja to roboczo nazywam, yy, kontrowersji, czyli tematu, który mniej ma, yy, oczywiście widzicie, że ta, tutaj teorii też trochę się pojawia, ale ta teoria nie, nie jest celem samym dla siebie, tylko raczej ma służyć pewnemu takiemu, yy, no właśnie, umiejętności odniesienia się do konkretnej sytuacji. Nie? Do sytuacji, która jest bardziej praktyczna, czy bardziej pragmatyczna może. Od razu włączam, co by mi nie padło. Yy. Wydawało mi się, że z tych wszystkich tematów, które będziemy omawiali, ten będzie najmniej kontrowersyjny, ale na całe szczęście tak wcale nie jest. Też będzie sporo rzeczy. Oczywiście będzie tutaj trochę takich rzeczy, bym powiedział, marginalnych, w sensie takich, które może nie należą do klu do problemu, ale jednocześnie... A no, może dzisiaj sobie tu posiedzę, zobaczymy. Ale jednocześnie yy, są no, takie, o których pewnie część z Was nie słyszała bo o ile tam z transeksualizmem to może były pewne szczegóły nowe, ale co do, że tak powiem, cały problem był Wam znany, to tutaj myślę, że może być kilka takich rzeczy zaskakujących. Dobra, tematów, te, to jest temat, który oczywiście musiałem przyjąć, żeby jakoś ładnie to zatytułować, ale temat jest znacznie szerszy. Tak, tak naprawdę przede wszystkim na dzisiejszych zajęciach będziemy omawiali różne formy związków, no międzyludzkie, ale w kontekście seksualnym czy, tak? czy w kontekście, właśnie, ciężko nawet, płciowym, tak? bo, bo teraz mamy już do czynienia z tak zwanymi małżeństwami homoseksualnymi, więc ciężko powiedzieć, że związki damsko-męskie. Tak? Nie trzeba szukać niestety te, te lata, które, w których przyszło nam życie, wymagają wymuszają też na nas trochę poszukiwania nowych nazw, bardziej adekwatnych. Ale zobaczycie sami, że dosyć łatwo będzie można wyróżnić dwie części dzisiejszych zajęć. Bo najpierw chciałbym jakby zobaczyć, tak spojrzeć bardziej z lotu ptaka, bardziej ogólnie, czyli po co w ogóle związki? Tak? To jest oczywiście odpowiedź na to pytanie, które zda na pierwszych zajęciach pani Danuta, tak? że po co jest płeć? No po to, żeby się rozmnażać co do zasady. Więc jak do tego się ma na przykład celibat, który z rzeczy, z definicji przynajmniej, bo w praktyce różnie bywa, tak? ale z definicji ma być życiem pozbawionym rozmnażania biologicznego. No i to, co my dzisiaj nazywamy singlowaniem na przykład. Tak? Czy, czy Tutaj jest różnica, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe jest różnica. Więc najpierw spojrzyjmy na to, jak właśnie z perspektywy filozoficznej, ale też z perspektywy płci, płciowości, jak można pokazać taką różnicę albo nawet twórcze napięcie pomiędzy typowym, zasadniczym, wręcz powiedziałbym normalnym przeżyciem życia jako kogoś kto jest w związku. Myślę, że to jest 95% ludzi, jak nie więcej. A ludźmi, którzy w sposób świadomy rezygnują z życia w parze, tak? W parze, no właśnie to też jest. Życia w związku z drugim człowiekiem czy z innymi ludźmi. Co to jest celibat? Bez Czyli co? Życie w czystości i to wszystko. No właśnie nie. Właśnie zobaczcie, bo mamy dużo takich kalek językowych, a czy, czy nie kalek językowych, tylko takich klisz. Wstrzemięźliwość. No niekoniecznie. Można żyć w wstrzemięźliwie i nie żyć w celibacie, a można żyć w celibacie i nie być, żyć we wstrzemięźliwości. Stałego, Żyj w celi, bracie. Z całego życia z... Bo, bo dosłownie tłumaczenie jest takie, jak powiedział pan Adam. Bezrzędność. To, że ktoś się nie żeni. Oczywiście to też daje zaraz pytanie, a co z kobietami? No kobieta nie może się ożenić, bo co najwyżej wyjść za mąż. No ale zakładamy, jakby, że to jest analogiczne, tak? Czyli bezżędność albo nie wyjście za mąż, tak? Czy to się wiąże ze wstrzemięźliwością płciową? Nie, nie bezpośrednio. Nie bezpośrednio. Tak Można sobie wyobrazić, zresztą, no jak już wam chyba mówiłem. Do końca XIX wieku, a w zasadzie do, w praktyce jeszcze do połowy XX wieku, najlepsze uniwersytety świata wymagało od swoich profesorów celibatu. Oxford, Cambridge. Tolkien musiał mieć specjalną zgodę na to, żeby, żeby mieć żonę. Czy wymagano nich nich wstrzemięźliwości seksualnej? Nie. Nie. Co do zasady? Nie po prostu uważano, że małżeństwo ogranicza czas dostępności wykładowcy, ogranicza jego wydajność naukową itd. itd. I ja uważam, że to jest prawda. To, znaczy, to jest prawda. Jestem pewien, że jeżeli chce się naprawdę, znaczy naprawdę dużo zrobić w nauce, to trzeba być samotnym. To myślę, że tutaj nie ma... Zresztą pewnie jest z wieloma rzeczami. No, tak znaczy, to chodzi o pytanie. Znaczy, do jakich osób się to ma wnosić? Jeśli do księży nie ma... Nie, nie, nie, mówimy o celibacie tylko o celibacie, czyli bezrzędności. Nie, nie, bezrzędności. Tak, że też tak. A że to nie jest stan po prostu, który nie ma żadnych zobowiązań wobec tzw. własnej rodziny? No właśnie, no niekoniecznie, no bo bezrzędność, czy bezrzędność wyłącza o zobowiązanie wobec rodziny? No nie. Pewnie na większości plebani mieszka matka proboszcza, czy na wielu z nich. We własnych sensie. No właśnie, no. No właśnie. Brak, tak zobo tak brak zobowiązań, tak, no, ale też wszyscy dobrze wiedzą. Zresztą ponoć to jest jakby oficjalne w niektórych diecezjach, że jest fundusz alimentacyjny dla dzieci i że To nawet pół, pół oficjalnie funkcjonuje, więc są zobowiązania, tylko te zobowiązania być może w inny sposób są realizowane, tak? No tak, tak, tak. Nie, nie. Więc, więc dlatego, bo jakby nie, nie chcę zostawić bez, bez odpowiedzi tej pańskiej sugestii, no bo zobowiązania są, tak? I można żyć w celibacie, y, mając dzieci, tak? Na przykład dwa czy trzy lata temu w Stanach Zjednoczonych to jest w ogóle powszechne, że w wielu diecezjach są dwa seminaria, jedno dla gówniarzy, a jedno dla wdowców, dla tak zwanych późnych powołań. Polsce pierwsze otwarli dwa czy trzy lata temu w Krakowie, na Nowej Hucie. Dla całej Polski wszyscy starszy tam jest, jakiś, jakiś limit wieku. Yy, więc można mieć dzieci, można mieć zobowiązanie wobec dzieci rodzinne. Chociaż nie może być zobowiązań finansowych, czyli te dzieci muszą być odchowane mówiąc krótko. I to nie ma problemu. Tak? Natomiast musi być celiwat, czyli nie może być związku małżeńskiego trwającego. Yy, No nie, no, jeżeli się ma dzieci, no to chyba jest rodzina, nie? czy jest to rodzina? No. Okej, okay. definicja jest prosta niby. Forma życia polegająca na dobrowolnym zrezygnowaniu, to jest ważne, dobrowolnym, tak? zrezygnowaniu z wchodzenia w związek małżeński i w seksualnej. To, o czym pan Stefan mówił. Ma charakter religijny, jest praktykowany przez kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego oraz mnichów wszystkich kościołów chrześcijańskich, czyli zakonników, mówiąc krótko. Także duchowni w innych religiach, jak na przykład buddyzm, praktykują celibat. Tak? Zobaczcie, co jest ciekawie powiedziane. No, po, pierwsze, no, po pierwsze, to jest forma życia, tak? czyli celibat jest czymś więcej, czy czymś bardziej tak ogarniającym, czymś bardziej takim dogłębnym niż tylko brakiem żony. Tak? Jest formą życia. Czyli z celibatem wiąże się znacznie więcej. No, założenie jest jakby proste, tak? To chyba pan Stefan powiedział, czy, czy pan Łukasz, już nie pamiętam, że de facto jakby celem celibatu jest większa dyspozycyjność. Tak? To, że człowiek ma więcej czasu, nie ma, ma mniej zobowiązań wobec rodziny, więc ma więcej czasu, więcej sił, więcej energii do poświęcenia innym ludziom. Ja myślę, że nie bez znaczenia jest to, że po tylu latach z powrotem wrócił do, do władzy Jarosław Kaczyński. Nie? Rzeczywiście takie życie, też życie ma się jakiś cel i go się jakby w pełni realizuje. Nie ma, nie ma innych że tak powiem pobocznych wątków, które cię odrywają. Tak? Nie Dokładnie, dla jednego, celu, nie? dla jednego celu. To trochę jest jakby analogicznie tak? w jakiejkolwiek innej sprawie. Tak? Jeżeli ktoś poświęca się pełni dla jakiegoś celu, no to on jest dużo bardziej efektywny w tym niż my, którzy mamy 10 różnych rzeczy, tak? Wszyscy studiujecie, ale ktoś z was jeszcze pracuje, ktoś z was jeszcze ma rodzinę, ktoś z was jeszcze to, tamto, siam to, wam to, nie? Wiadomo, że to zupełnie inaczej wygląda niż kiedy ja studiowałem, miałem w zasadzie tylko studia na głowie, nie? Nic innego. No to tak, tak to po prostu działa. Ale pojawia się też przymiotnik dobrowolny, tak? czyli celibat jest, jest czymś dobrowolnym, dlatego na przykład w starożytności nie można było mówić o tym, że niewolnicy żyją w celibacie. Bo niewolnik to jak głosi słynna definicja, to pan Dawid pewnie bym powiedział dokładnie kto to powiedział, ale to jest definicja z prawa rzymskiego. Niewolnik to jest mówiące narzędzie. Tak? On nie ma, jak sama nazwa wskazuje, jest niewolny. On nie może zdecydować o tym, w jaki sposób chce żyć. Tak? Więc celibat musi być czymś wolnym. Dlatego jeżeli jest jakiekolwiek forma celibatu, która była wymuszona, no to ona jest niewiążąca, mówiąc krótko. Nie? I w tym celibat jest oczywiście podobny czy analogiczny do małżeństwa. No tu się pojawia ta wstrzemięźliwość seksualna. Nie? No ale to tylko z perspektywy religijnej. Tak? Jeżeli przyjmujemy taką myśl czy właśnie system wartości religijny, chrześcijański, ale to myślę, że też no, na pewno w islamie i tak dalej, gdzie y, seksualność może być realizowana tylko w małżeństwie, no to wiadomo, nie ma małżeństwa, nie ma seksu. Nie? Natomiast jeżeli jest inna motywacja do wejścia w celibat niż religijna, no to to może inaczej wyglądać. nie tak, czy hmm? Dlaczego? Aha, że tutaj nie są wpisani. No nie, no mnichów, no ciężko by napisać, trzeba by napisać mnichów i mniszki. A tak mam kościoła... No. No nie, no bo kapłanów to są tylko mężczyźni, to jest jasne. Natomiast mnichów, yy, trzeba by napisać mnichów i mniszki chyba, nie? Dobrze, ale do nie ma przy kapłana, na przykład co kościoła Bo żeby... zakonice nie są analogiczne do kapłaństwa. Zakonice są analogiczne do mnichów. No to one nie są celibacze? Nie. Formalnie nie. To też jest w ogóle bardzo ciekawe, że dlatego, że celibat w sensie prawnym dotyczy tylko księży diecezjalnych a zakonnicy nie żyją w celibacie, tylko żyją właśnie w czystości. Śluby składają. składają śluby. Więc to jest trochę inna rzecz, ale to jest, mówię, dla nas to może być nieinteresujące. Nie, nie Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że y, jeżeli by tutaj trzeba było wymienić, to trzeba by dopisać y, kapłanów i członków y, zakonów, czy zgromadzeń, czy tam, nie wiem, ludzi żyjących według życiem kontemplacyjnym czy konserwowanym, czy jak to nazwiemy. Konsekrowanym Pani Łukasz, zresztą się Pan skrzywił. Oraz, bo, bo rozróżnienie jest proste. Na zachodzie, czyli w kościele łacińskim, celibat obowiązuje wszystkich duchownych. Tak? Czyli księży, diakonów, prezbiterów, biskupów plus zakony. Na, na wschodzie celibat obowiązuje tylko biskupów, no tylko też tam ciężko jest mówić, dlatego, że oni są... Wszystkich wyświęcą. Oczywiście, ale nie mówimy już jakby o tym, tylko mówimy jakby no, tak z takiej społecznej perspektywy. To celibat obowiązuje mnichów. Biskupi tam po prostu z automatu, jeżeli ksiądz się nie ożeni przed święceniami na wschodzie, to z automatu jest wpisywany do zakonu. Tak to funkcjonuje na wschodzie. Dlatego można, no, różnie na to patrzeć, ale można też powiedzieć, że biskupi są rekrutowani jedynie spośród mnichów, czyli celibatariuszy, nie? Chociaż to różnie bywa. Na przykład niedawno, nie, on zmarł? Nie, chyba jeszcze żyje. Arcymetropolita Sawa, czyli szef prawosławnych w Polsce wszystkich, on ma żonę. Tylko chciał, kurczę, zrobić karierę, więc żonę wysłał do zakonu. Autentycznie. Ona się oczywiście musiała zgodzić, ona poszła do zakona, on został biskupem. Więc można i tak. A to na wschodzie. Natomiast to, co jest dość ciekawe, to jest jak pokazanie tego, że z tej, perspektywy, z tej perspektywy religijnej to celibat jest czymś powszechnym. Nie jest wyjątkowy, tylko jest czymś powszechnym. Natomiast jeżeli byśmy teraz sobie pomyśleli, że jest jakiś zawód, w którym jest wymagany celibat, to, to myślę, że to byłoby traktowane jako ograniczenie praw. Człowieka, praw, wolności, swobód, obywatela, nie? Wyobraźcie sobie, że na przykład nakładamy obowiązek właśnie, że, nie wiem, że lekarzami mogą być tylko celibatariusze, albo ordynatorami szpitala, albo posłami, albo, no nie wiem, cokolwiek sobie wymyślimy. Dyrektorami jakichś tam zakładów kolejowych, Natomiast z perspektywy religii to jest coś bardzo powszechnego, i z perspektywy dawniej, w dawnym czasie celibat też był czymś bardzo normalnym bardzo powszechnym. Nie? No, to, sam fakt tego, że powstały zakony rycerskie, to wynika z tego, że większość rycerzy nie miało żon, po prostu. Zdaniem to nie było żadnego większego problemu. Rycerze pasowani w większości nie mieli żon. Często też później agencji czy, czy w ochronie rządu i tak dalej. Tak. Tak. Dyspozycyjnie być. Musieli... Natomiast, Dyspozycyjnie. tak. No, To jest, w ogóle mój tato mówi i ja muszę mu przyznać dużo racji, że rzeczywiście w wielu służbach przydałoby się, żeby ludzie nie żonaci służyli. Z jednej strony y, właśnie dyspozycyjność, a z drugiej strony takiego człowieka też jest znacznie trudniej szantażować. Tak. Nie? Zobaczcie, że ochrona tożsamości w dużej mierze to jest ochrona rodziny. W drugiej RP przecież każdy oficer, żeby się potrzebował zgody. No. no, dlatego mówię, to, jest, to nie są dawne czasy, bo tam średniowiecze, nie? ale to są sprzed stu lat, sprzed 80 lat prawo, nie? które je, nadal, wymagało, yy, nadal wymagało zgody na, na orzenek. No zawsze był wybór, mogę się odejść ze służby. Nie? Natomiast, jeżeli chciałeś być w takiej ciemności... To nie było to zgody, żeby oficer poślubił lubił jakąś eksperteriuszkę. Tak, tak. Że oficer i nauczyciel. No, no. W większości przypadków. Tak, tak. tak. Okej. Okay. Ale tak jak mówię, więc jakby perspektywa różnicy celibatu a związku, tak? jakby czujemy, że do wejścia w związek niepotrzebna jest szczególna motywacja, natomiast potrzebna jest jakaś szczególna motywacja, żeby nie, nie, nie, nie wiązać się, tak? czyli raczej to jest coś nienaturalnego w tym znaczeniu, że to jest wyjątek, a regułą jest, jest związek, nie? nawet tutaj w definicji jest dobrowolne zrezygnowanie, tak? nie dobrowolny wybór takiego życia, tylko raczej zrezygnowanie w sposób negatywny może. I do, do każdego z takich przykładów będzie się pojawiała w zasadzie ta sama tablica. Czyli będzie, będę próbował od was wyciągnąć, czy was namówić yy, na ocenę, tak? Na próbę oceny, yy, no, czterech elementów przynajmniej. Jakie wartości stoją za celibatem? Jakie wartości realizuje celibat? Wartości oczywiście tak? poświęcenie. Ale poświęcenie właśnie bardziej sprawie, bo w małżeństwie to powinno być przede wszystkim poświęcenie człowiekowi konkretnemu, nie? który ma twarz, imię, nazwisko i dalej. A tutaj bardziej rzeczywiście poświęcenie sprawie, nie, nie, nie człowiekowi, tylko sprawie. Oczywiście są tacy, którzy mówią, że celibat czy, czy bezrzędność w Kościele katolickim to jest chodzi o osobę, a nie o sprawę, ale to już wam mówiłem, nie? że to jest takie dla mnie dosyć zabawne, jak zakonnicy właśnie tłumaczą, że, że ich mężem jest Jezus Chrystus. To dopiero bigamista. Jeszcze jakieś wartości? Może. No też. Ja nie <grymne> te wartości pewne, że na przykład posiadanie żony i dzieci nie jest najważniejsze w życiu. A kto z Was uważa, że posiadanie żony i dzieci jest najważniejsze w życiu? Ja. Pani Danko? Ktoś jeszcze? Ja chyba też. Ja że jest bardzo ważna, ale nie najważniejsza. Kurczę, przydałaby się jeszcze jakaś kobieta, która by... No to, to bo bo, bo ciekawe... A, je, a pan, Pani Marzyna jeszcze jest? Bo mnie... Nie, nie, nie. Nie? Ja, nie Nie? nie, nie uważałaby Pani tak. A co jest na przykład ważniejsze? Co jest ważniejsze? Najważniejsze? Najważniejsze albo ważniejsze od małżeństwa. Najważniejsze to znaczy rodzina, rodziny, Pani, jest, jest, jest najważniejsza. Nie? Czyli dla Pana najważniejsze. Jak nie będzie rodziny, to nie będzie celibat, bo za nikogo nie będzie. Ten nie, ma... bo może być jeszcze Właśnie dlatego. <głosy> <na ten> moment. <głosy> Ale moment, Pani Marzyna, a co by Pani powiedziała, że jest wyżej? Życie. Życie. No nie, ale pytam Panią Marzenę, tak? Jakby o jej osobistą hierarchię wartości, nie? Panie doktorze, ja do... Aha. do tego celibatu, bo tak, do tego się nie nazywa, właśnie i o tym mało kto mówi, o tym celibatu, chodzi o księży, nie? Nie jestem tak do końca, to znaczy, no to trzeba by popytać księżnie. Ja to akurat wiem, bo kiedyś w takim czasie się też znajdowałem. Był Pan księdzem? Nie byłem, ale, ale też... Okej, okay, za, za, może tak, głupi, no. Ja mam no. do 20. roku życia ministrantem kościelnym. Był tam taki okres, że kiedyś tam zebrali całej okolicy. Jak ministra zacznie opowiadać o życiu seksualnym cięży, to, to, to, panie Adamie, to będzie pan musiał wy, wyciąć. Na Jasnej Górze, w pomieszczeniu, to tam nie było okien, nie? No i chodziło o takie... taka nauka, nie? Że załóżmy, że jeśli ktoś ma powołanie, to nie zmarnował, nie? W ogóle takie, takie były. Ale ja bym no mówiła, chodźcie tego, do nas. mimo hmm. tego, nie wszystkiego, no to zdecydowanie nie, no mówię, no ja y, muszę być uczciwy. No, ja po prostu muszę się mieć żonę. Nie jest no, po i nie będę tym celiwać. Znaczy, ale o co tu chcę, co inne chcę powiedzieć? Ja mówię po księży. Moim zdaniem połowa, połowa księży wiem, mi się tu udać. Na czym to polega? Statystyka to jeszcze nie mogę powiedzieć, bo są półoficjalne statystyki, ale robione zasadniczo przez. No, ale... z, z dobrą metodologią, to jest jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia, znaczy jedna trzecia księży żyje rzeczywiście w celibacie, to znaczy przez całe życie kapłańskie nie utrzymuje stosunków seksualnych tak. z kobietami, jedna trzecia ma sporadyczne stosunki z kobietami albo mężczyznami, no bo to różnie bywa, a jedna trzecia żyje w mniej lub bardziej trwałych, nieformalnych no, związkach. Zgoda i to z tym mm -hmm. czy mamy, mm -hmm. nie będziemy tutaj... Natomiast, zauważcie, to co jest ważne, tutaj niestety albo stety żadne z tych zachowań nie przeczy celibatowi jako celibatowi. Tak, tak. Bo oni nie zawierają związku małżeńskiego. Natomiast yy, to jest sprzeczne z szóstym przykazaniem. Po prostu. Tak, i teraz o co tu chodzi w tym celibacie, takim naprawdę, którym właśnie ksiądz może żyć? Yy, u tych osób pewnych następuje zmiana mózgu. To jest zmiana mózgu. Tak samo, żeby kierować yy, seksualnością, wszystko idzie od mózgu. I tam u tych osób wszystko mu załatwia. I oni żyją, oni są tak zadowoleni z życia jak facet, który ma żonę, czy nawet kilka tam kobiet ciągle tego <grystanie> jest są. tak zadowolony. A nawet to, bardziej, to, bo nie ma tyściowej. Tak, znaczy znaczy <grystanie> to, to, to musi nastąpić <grystanie> zmiana budu. I nie wszystkim się to się mówi, się nie mówi, ale nie wszystkim się to udaje. I ten, którym się to uda to oni już w tej czystości żyją do samego końca hmm. i są bardzo zadowoleni z tego, ale niektóre... W psychologii ten mechanizm nazywa się sublimacją, to znaczy podporządkowaniem pewnych naturalnych popędów, tak. naturalnych właśnie wartości, wartościom innym. Ciężko powiedzieć, czy wyższym, czy nie wyższym, ale innym. Tak, tak, mhm. to jeszcze, jest znane. ale nie wszystkim. Oczywiście. Znaczy jest Oczywiście. jeszcze tak, że wielu ludzie zawsze żyli i są nierozwinięci też, rozwijają się później, bo mężczyźni też czasami się później rozwijają. Tak no nie zawsze. No, powstaje, powstaje, ale, ale polega, polega to sprawa tylko, tylko i wyłącznie w mózgu. Oczywiście. Mózg, mózg tym kieruje, No to jest jakby, ty... zobaczcie, to co cały czas się nam przez te wykłady przewija, tak, że najważniejszym organem seksualnym człowieka jest mózg. Mózg, ale jeszcze, jeszcze mogę dać jedno potwierdzenie, choćby chodziło o zwierzęta, nie? mój ma tam, załóżmy, no to się tak nazywa, tam potocznie knur, nie świnie, nie? No i tam... Dzika przywoł... locha. Przywożył właśnie lochę nie? Do tego, to jest mówisz. wiesz co robi I ona to już chyba już nie jest w tym okresie, nie, że No ale wypuścili która nie no, człowiek, to by musiał badania robić tego. Ten no, wyszedł koło od świni, obrzegł, wąchał i poszedł z I to nie jest, ale to jest Świnia, a swój rozum ma. Co chce co, co udowodnić, nie co, co, co To nie jest tak, to nie jest tak, że on nie bo chce mózg kieruje, że tu nie ma po prostu, że nie ma takiej potrzeby i on choćby chciał, to nie pójdzie. Za 20 minut przywieźli drugą. No i już jest wszystko w porządku, i wszystko działa. Ślub Marsz Mendelssohn, to, to jest, jest prawda. Tak. Dlatego... Ale więc zobaczcie, bo to jest też to, co też nam się dosyć często nam wraca jako taki refren, To, że no właśnie natura i kultura, tak? Że człowiek rzeczywiście u człowieka ta seksualność wykracza poza, poza naturę. Bo zobaczcie. To myślę, że się zgodzimy, że z perspektywy biologicznej dokładnie tak powinno być, to znaczy yy, ta, ta świnia ma swój rozum w tym znaczeniu, że seks ma służyć prokracji. a u człowieka jest odwrotnie to znaczy yy, myślę, że raczej będzie podziękował że raczej będzie odwrotnie, czyli właśnie w przypadku, kiedy siadaj że jeśli do niczego nie dojdzie w sensie nie ma ryzyka zapodnia, to wtedy będzie chętniej yy, do tej loszki podejdzie, no nie? Więc to, więc to jest bardzo ciekawe, nie? że my jesteśmy z takiej perspektywy czysto biologicznej, to my jesteśmy absurdalni. Nie? Jesteśmy absurdalni. I zresztą z wielu, wielu rzeczy, to Wam mówiłem, tak? że zasada jest taka, że zawsze, zazwyczaj jedna z płci jest ładna, kolorowa, piękna, a druga płeć wybiera. Nie? Tak jest u większości zwierząt. Tak? Na przykład jeżeli, jeżeli samiec jest, jest ładny, na przykład kaczki, to można mieć stuprocentową pewność, że to samica jest tą płcią, która, y, która wybiera partnera. A u człowieka jest na odwrót. Kobieta się stroi i kobieta wybiera. Nie zawsze. A nie zawsze Nie zawsze się, stroi. <śmiech> zawsze się stroicznie, nie zawsze pana chce wybrać. Y, ale ale w, założenie jest takie, nie? Ja też, że kultura się zmienia, więc to pewnie 20 lat temu nikt by na, na to nie zwrócił uwagi, ale to, no, zasada jest raczej taka, nie? Więc my gdzieś tutaj od tego uciekamy. Dobra, drugi punkt. Motywacje. Jakie mogą być motywacje? No, religijne, tak? To już było. Pytania, to co jest wyższą wartością? Właśnie Bóg. Dlatego e, za, w pewnym sensie jest to znakiem, powiedzmy, dzisiaj na przykład dla świata, taki celibat, gdzie mamy ludzi, którzy uważają, że mam prawo do dziecka, mam prawo do żonu. Bezdomny mam prawo do kobiety, trzeba socjalnie załatwić tego. No nie no, są na przykład takie kraje, w którym w ramach właśnie, w ramach opieki społecznej na przykład dla niepełnosprawnych nie wiem, czy tam jest jakaś regularność czy coś, ale na przykład prostutki są finansowane tak, właśnie w ramach. To pokazuje, że jednak to nie jest, na nie powinno być, to znaczy to jest ważne, jest to istotna część życia ludzkiego, to jest coś wartościowego mieć żone dzieci, ale w momencie kiedy uważamy, że to jest Najwyższy cel w życiu, to mogą się zgodzić z A jeśli nie Bóg, jeżeli nie motywacja religijna? Patologie. jeszcze jakieś? Nie, jakieś ideologie. Na przykład? Idiotyczne? No na... A patriotyczne. No, to co mówią fryzjerzy No to jak tak się ma sprawa, z małym to wartość się. Żeby... Nie, no tam jest, tam jest inna motywacja. Tam jest motywacja taka, taka zdroworozsądkowa. Tak? Właśnie, że to No, to jest uciążliwe i uh -huh. jest, nie można oddalić tej strony jeszcze. Uh -huh. Czyli lenistwo, I nie? Lenistwo, nie? Na przykład. A patriotyczne, panie Zbigniewie? To są związane od obowiązków tak? że można brać żony. No i też wartość taka, że można wtedy poświęcić swoje życie. W pełni mówiliśmy o sprawie, ale też chodzi mi o właśnie kwestię tego, co było mowa o szantażu. Że wtedy ja wiem, że jeżeli zrobię daną rzecz, tylko ja na to ucierpię. No tak, tylko ja poniosę konsekwencje, nie? Tak, to, to co Pan Adam trochę mówił z lenistwa, jasne, że tak. Czyli takie negatywne. No, jak wiem, że się nie nadaje, to lepiej się nie pchać, nie? Możesz mieć pozytywne na przykład. No właśnie, tak, tak. chociaż. Tak. Chociaż nie, nie, to jest negatywne, to jest negatywne. Pozytywna, masz idee, które jakby rezygnuje z czegoś takiego, tak? tak, tak. No tylko o tyle tu jest różnica, że yy, dzisiaj można mieć żonę yy, czy nie wiem konkubinę i nie, i nie mieć dzieci, nie? Ale, ale jasne, ale jasne, że tak. Okej. Okay. Jakie są zalety? odpowiedzialności za dzieci na przykład. Jak jak? Jeszcze raz? To jest zaleta? No tak, na no w sumie. Wiecie, no to sprawie, mhm. ale to nie, nie chcę uprzedzać, ale na przykład no, profity finansowe zasadniczo. No, dzisiaj tam 500 plus może jakoś to wyrównuje, tak? Ale, ale zasadniczo nadal bycie samemu jest bardziej opłacalne niż... Chociaż z drugiej strony, no kurczę... No, bo wiecie, jak zalety, to zaraz wady, nie? Na przykład w małżeństwie życie jest tańsze, nie? Więc, więc to akurat jest wada, znaczy osoba samotna... Aha, bo jeszcze pan nie mieszkał z kobietą, wtedy się opłaty na pół rozkładają, obiad się na pół rozkłada. Nie, dlatego mówię, y, y, utrzymanie jednego członka gospodarstwa domowego, dwuosobowego jest tańsze niż ten. Ale wiadomo, że ktoś musi na to zarobić. To jest, jest, jest jedna ona się puszcza, to przynajmniej zostanie tak, to no, jest to zabawne, ale taka jest prawda, to znaczy... Yy, yy, yy, yy, to jest bezpieczeństwo. By, dla bezpieczeństwa. Dla no, bezpieczeństwa. No, <śmiech> to, nie, to jest fakt. Unika się, jeżeli ktoś się w celipacji, rady w czystości. Jakby nie było, unika wszelkich... Panie Łukaszu, no, no, ty, no, już no, pan, jest, <śmiech> pan wybrał nie, swoją. To, może jeszcze wrócę, można zajmować. Czekamy. No, ale to też myślę, że jakby w ogóle cała taka perspektywa, yy, to, jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe, to Luis o tym napisał. Jeżeli chcesz żyć bez cierpienia, musisz żyć sam. Wszelkie relacje, nawet nie chodzi tu tylko o małżeństwo, ale wszelkie relacje niosą ze sobą ryzyko yy, cierpienia. Po prostu. Już Poczynawszy od tego, że, yy, że rodzice dziecko, żona, mąż może umrzeć. tak? I to, jest, to jest ogromna trauma. Myślę, że ktoś żyje sam, bez, bez zaangażowania się emocjonalnego, oszczędza sobie tego. Oszczędza sobie też miliona pozytywnych emocji, ale na pewno oszczędza sobie... Nie o to, że dziecko. No na przykład, no jakby wiele, wiele rzeczy... Psychopatom też ma swoje wady. Tak. naprawdę wystarczy porozmawiać z osobami które są same i one często z własnego wyboru, jakby, bo nie mogą znaleźć tej drugiej ja, ja, bardzo, ja bardzo lubię, jak pani Ania jest na zajęciach, bo wtedy ona zawsze robi intuicyjnie przejście do następnej części. Ja nie muszę tego robić. Ale dokładnie tak, to od, wykorzystam od razu, odbija się od tego, pokażę, o co chodzi i oddam pani głos, dobra? że pani dokończyła. Bo czymś innym wydaje się to, co, to, co tam nazwałem kulturą singli, bo tak to, to nie jest mój wymysł, tylko tak się mówi, bo zobaczcie, celibat tam jest wyraźnie powiedziany, dobrowolny wybór takiego życia, tak? Ale my, wydaje się, się, że Ja na przykład najstarsza siostra mojej babci, ona żyła całe życie sama, była, bo też tata mojej babci zmarł bardzo wcześnie, w sensie moja babcia miała chyba półtora roku wtedy, więc, więc moja babcia też nie wyszła za mąż i jej najstarsza córka, ona też przeżyła bardzo długo, ona zmarła 10 lat temu dopiero, więc ona też żyła około 80 lat ponad nawet i żyła sama. Ale to ewidentnie było z wyboru. To znaczy, to nie jest tak, że ona właśnie nie mogła. nigdy. Ona nigdy po prostu nie chciała mieć męża. Nie? Ta, taki sposób życia sobie, sobie wybrała. Natomiast wydaje mi się, że w, w dzisiejszych czasach, w naszym otoczeniu, raczej mamy do czynienia z ludźmi, którzy są bezżeni, ale nie z własnego wyboru najczęściej. Nie? Tylko z jakichś powodów mniej lub bardziej losowych. Pani Aniu, wytrąciłem Panią całkowicie z, z wypowiedzi, czy... Także ludzie mówią, że wybrali takie życie, tak? mm. ale najczęściej to jest taka niespełniona miłość albo coś się wydarzyło bardzo wcześnie, mm -hmm. bo takie mam przykłady i wtedy jest dalej deklaracja, że jestem, e, nie chcę związku i tak żyję. Albo jest na przykład e, z, mąż zginął mm -hmm. o babciach, mm -hmm. czy o mm -hmm. na wojnie, tak? tak, i ona już wybiera życie samotne, ale żyje jakby miłością i oddaniem tak. do tego tak. męża ale jest gdzieś w tyle głowy coś, co się wydarzyło, tak? Singlowanie z kolei to jest, ja myślę, że tutaj wchodzi w to konsumpcja, zarabianie, konsumowanie tego życia i to trudno mówić o jakimkolwiek związku, mm -hmm. bo to jest jakby taka dla mnie wymiana towarowa. No bo związek, jak sama nazwa wskazuje... Jest jest więzią, jest związaniem się z kimś, czyli ograniczeniem swojej wolności. No, tak to po prostu jest. Tylko jakby w mózgu było inaczej, to to wszystko byłoby nic. Wchodzi w związek i koniec. Tam jest w mózgu tak ustawione. Oczywiście. Że nie ma takiej poczerwki i koniec. Okej. Okay. Yy... Taka kultura singowania chyba jest związana, troszeczkę częściowo, jest związana z ideą samorealizacji, z całą masą. W dużej mierze, dobra. tak. To specyficznie pojmowano mhm. tak? Przecież są ludzie, którzy na przykład rozstają się albo rozwodzą, wyraźnie argumentując ograniczamy, tak. tak? Znaczy ten drugi, mało tego, wyraźnie twierdzą, my, my nie, nie chodziło, nie, nie było między nami żadnej wojny. Ustaliliśmy, że po prostu nasze ścieżki się rozchodzą, każdy będzie się spełniał inaczej. Znaczy mhm. Wyraźnie ten drugi jest postrzegany jako. jako ograniczenie, no właśnie tak, jako, jako, jako więź. Tak. Tak? Tak. Właśnie jako element uwięzienia wręcz, tak? To znaczy to potem się pojawia kategoria niech, wolnych związków na przykład. Tak? Czy jesteśmy, ale bez żadnych właściwie zobowiązań w każdej chwili możemy się rozwijać. Jest taki bardzo ciekawy człowiek, no, naprawdę jeden z najbardziej inteligentnych ostatnio teologów, który słyszałem, z Marek z czas temu. Niemiec, ale świetnie, on znał chyba 5 6 języków doskonale. I on zawsze, kiedy mówił o małżeństwie, udawał, że się przejęzycza. I mówił bandage, oh I'm sorry, bands of marriage. W angielsku to jest yy, też gra słów. Bandage to jest yy, no, okowy, tak? Okowy, a band no, to są więzi. Tak? Yy, więc jest ta ciekawa gra słów, tak? na ile małżeństwo jest więzią, czyli czymś, co, co no, raczej kiedy mówimy dzisiaj o więzi, mówimy o czymś pozytywnym. Tak? Nie myślimy więź, to znaczy więzienie. Nie? więc w języku polskim też to mamy tak? że więź małżeńska albo więzienie małżeńskie I tak naprawdę to jest coś, co dużo bardziej właśnie siedzi w naszej głowie nie? też tak jak Michał powiedział na ile to jest coś, co ja odbieram jako więzienie, a na ile to jest coś, co ja odbieram jako więź, oczywiście jakoś mnie to ogranicza tak jak ja myślę o swoim małżeństwie małżeństwo mnie ogranicza ale znacznie więcej rzeczy mi daje czyli to jest poniesienie pewnych pewnych wyrzeczeń ale w imię wielu, wielu jakby dodatkowych wartości, których sam bym nie miał. Ja, tak, w tej chwili, on właśnie mówił, że, że ten związek jakby polega i na agapę, i na erosie, mm -hmm. tak? I teraz celibat to bym wiedział, że tutaj wyrzeczenie się, zresztą mówił tego erosu, Erosu, tak? ale nie, nie agapę. A nie agape, a tu odwrotnie. Mm -hmm. i co mnie napędza. Tak? Na, na, tak bym to singulowanie widziała, a kiedy mnie nie napędza, to się rozstaje i mm -hmm. nie ma żadnego tutaj związku. Tak? Przy czymś jest na przykład też takie działania, które się występuje jak to znaczy masz mm. właśnie więźni, że, że, że właściwie jesteś w stanie, że bez mnie to nie jesteś w stanie. To nie ma Zna, znam trochę takich osób, co ciekawe, złyżała. tylko kobiety takie znam. Nie, nie kurs, to się mówi, tak? Że tak się tego plata. nie jest w stanie... To nie jest wyrżała, bo to jest... Jasne, to jest, a, to jest współuzależnienie. Znaczy Współzależnienie to, to jest termin, który oznacza coś trochę innego, ale wzajemne uzależnienie a, bo przynajmniej uzależnienie się od drugiej osoby. Jasne, jasne. No to spróbujmy zdefiniować, w takim razie mamy tam celibat, czym jest, czy celibatariusz, a czym byłby singiel, czy kim byłby singiel? Ubiera y, życie samodzielne, tak uh -huh. znaczy bez drugiej osoby, ale z uwagi na jest to rodzaj ucieczki, bo tak jest łatwiej. Zresztą to jest ciekawe, bo jak szukałem, pisałem akurat na ten temat, po tego pojęcie bo kultura Singli, ono jakoś nie, u nas nie pojawia się tak często. Tak, tak, tak, jak po angielsku. Myskuję tak, uh -huh. 16 artykuł właśnie napisał tak? Aha, no nie wiedziałem, temat, że gdzieś tam też został... Bo to zobaczcie, bo samo sformowanie kultura, mówisz, to już jest nowa kultura, to znaczy tak jak jest. Czyli nie tylko właśnie, to pokażę Wam definicję, która często funkcjonuje, ich, i oczywiście można szukać innych, ale myślę, że ona dosyć dobrze. Forma relacji międzyludzkich, więc to też jest relacja, tak? Znaczy nikt nie jest samotną wyspą, albo nikt nie jest monadą, tak? To w zależności od tego, czy ktoś bardziej w poezji czy w filozofii siedzi, ale dokładnie o to chodzi, tak? My żyjemy po prostu w świecie z innymi ludźmi, w kulturze, nie da się od tego o, o, od separować, Więc singiel to też jest jakaś forma relacji międzyludzkiej. Znaczy relacja z singlem jest inną relacją. Yy, mam, mam trochę przyjaciół, przyjaciół, których pewnie oni by się obrazili, gdybym powiedział, że są singlami. Ale no, no osób samotnych, no powiedzmy singli, tak, jest inna. Moja relacja z moimi dobrymi przyjaciółkami, które są singielkami, jest z natury rzeczy inna, niż relacja z moimi koleżankami czy przyjaciółkami, które są w związku małżeńskim. Czujecie tą różnicę? I myślę, że kobiety tak samo. Jeżeli kobieta ma przyjaciela czy dobrego kolegę, który jest singlem, ta relacja z natury rzeczy jest inna niż kolega, który jest w związku czy, czy w małżeństwie. Więc zobaczcie, że nawet, jeżeli że ktoś mówi, że singlem jest sam, on nie jest sam. Jest, jest w ogóle takie ciekawe też, znowu gra słów, że ktoś jest samotny, ale nie jest sam. Albo na odwrót, jest sam, ale nie jest samotny, bo to w jak definiujemy. Tak? Można być samotnym w znaczeniu, no właśnie, bo to tak i tak można definiować. Można być samym, w sensie obiektywnie nie mam rodziny, ale nie jestem samotny. A można być w rodzinie, mieć piątkę dzieci i się czuć samotnym, prawda? Więc, więc to są rzeczywiście dwie różne rzeczy. Więc to, że singiel jest sam, wcale nie oznacza, że jest samotny. Bo no, to, że jest samotny, wcale nie oznacza, że jest sam. Bo to, to jest więź relacji forma relacji międzyludzkiej, w której dana osoba nie pozostaje w żadnym trwałym związku. Zobaczcie, znowu jest definicja negatywna. Nie potrafimy zdefiniować singla w sposób pozytywny, czy powiedzieć, jaki on jest, tylko mówimy, jaki on nie jest. Nie jest w związku. Nie? Lecz żyje w pojedynkę z własnego, świadomego wyboru albo z przyczyn losowych. Tak? Nie można by żyć w celibacie z przyczyn losowych. To jest bardzo ciekawe. Co do idei, bo w praktyce to, ale mówimy co do idei, celibat musi być świadomym i dobrowolnym wyborem. Jeżeli nie świadoma albo nie jest dobrowolny, to go nie ma. To go nie ma. Nawet Kościół to uznaje, tak? Jeżeli, nie wiem, w, w, ktoś po, z, chciał zostać księdzem, został księdzem, ale dlatego, że matka na nim, to jest ponad dosyć cięż, częsta sytuacja, jakby to, mówi się, że matka miała powołanie, nią nie on. W sensie, pod, pod taką dużą presją był niedojrzały, że... Nie ma sakramentu małżeństwa, nie ma obowiązku celibatu, bo, bo to nie była Twoja autonomiczna decyzja. Nie pójście na przykład z kobietami. Tak? No, Ciekasz no. Wyrażnie, motywacja jest wyraźnie negatywna. Nie? Dokładnie, to, dokładnie. To, dokładnie, to dokładnie, jest... dokładnie. Więc zobaczcie, single to jest coś, no właśnie, no to, jest, to jest jeden z elementów ponowoczesności, czy płynnej nowoczesności, tak? Tego, co jest dużo bardziej płynne. Tutaj mamy dużo więcej rzeczy, da się wrzucić do worka, bo ktoś może powiedzieć, ksiądz też jest singlem, tak? jeżeli nie dostrzeżemy tej różnicy jakby pojęcie single jest dużo pojemniejszym workiem bo to możemy wrzucić każdego człowieka no i o ile nikt z nas nie będzie miał wątpliwości, że kawaler czy panna tak, 20, 25, 30 lat no to jest pytanie też, gdzie jest granica ale tak zwany stary kawaler i stara panna tak, nikt nie powie, nie będzie raczej miał wątpliwości że to jest singiel. no ale co z, na przykład z rozwodnikiem, wdowcem czy wdową czy możemy powiedzieć o 50-letniej wdowie, że ona jest singlem Wiele osób się z tym zgodziło. Ja bym miał pewien związek. No, No tak, no więc właśnie, ale czy, czy spełnia jakby te, te, tą istotę, jeżeli jeszcze ma dzieci? Nie ma partnera, nie ma męża albo żony, partnerki, ale ma dzieci. Czy można powiedzieć o tym, że to jest singiel, tak? samotna matka, samotny ojciec? Ja zobaczcie, że z jednej strony to jest pojęcie, które coś nam mówi, to znaczy widzimy pewne przemiany. O ile dawniej mówię, to jest uproszczenie. I to jest uproszczenie, które no, jest bolesne, no, ale my żyjemy pewnymi stereotypami. Stereotypy nam pozwalają lepiej poznawać świat. O ile 100 lat temu raczej byli ludzie, którzy albo żyli w małżeństwie, albo żyli w celibacie, w sensie to była ich decyzja, o takiej czy innej motywacji, ale ich decyzja, że, że nie wychodzą za mąż, o tyle tutaj nam się, przynajmniej od tych lat 60-tych powiedzmy, wciska nam się nowa formuła. Znaczy ktoś, to ani nie żyje w celibacie, ani nie żyje w, w, w małżeństwie. Dlaczego też? Dlatego, że celibat nie, nie ma cechy trwałości. To jest coś płynnego. Dzisiaj jestem singlem, ale jutro być może będę miał żonę, męża, partnera, partnerkę. Albo dzisiaj żyję w małżeństwie, ale w pewnym momencie to chyba Pan Adam o tym powiedział. Dochodzę do wniosku, że jednak to mnie ogranicza i jednak wolę żyć w pojedynkę. Ta płynność nowoczesności, ona tutaj się dosyć mocno uzewnętrznia. Pokażę Wam kilka statystyk, które udało mi się znaleźć. One nie są, że tak powiem, graficznie najlepiej przedstawione, ale moim zdaniem bardzo ciekawe rzeczy pokazują. Ten wykres pokazuje jak dużo gospodarstw jednoosobowych, czyli jakoś tam możemy to ująć jako statystyczną czy socjologiczną wykładnię definicji pojęcia singiel, mamy w poszczególnych regionach świata. Najwięcej jest w Europie. 30% gospodarstw domowych, no czujecie intuicyjnie, czym jest gospodarstwo domowe, 30% to są gospodarstwa jednoosobowe. No nie, no różnie może być, bo to zobaczcie w miastach. Na wsi myślę, że to jest dużo rzadsze. Pan Stefan, pan chyba mieszka na wsi? Dobrze, dobrze z kontekstu Kerzy. mieszkam w mieście, ale Aha. I działalność, ale... I ale... To wszystkie... Więc zobaczcie, że na wsi dużo rzadsze jest to... A ja myślałem, że pani w wielu niż sami mieszka pod. Ja mieszkam na wsi i mówię z ulicy nie ma jednego singła. Tak, nawet tak szeroko rozumując. Znaczy, yy, rzeczywiście coś takie, że, że nie wiem, dużo łatwiej, też praktycznie, ale też w mentalności, jeżeli, nie wiem, umiera ojciec, matkę zazwyczaj zabiera się do siebie, albo próbuje się jakoś w mieście. Dużo więcej. No, w, w, mieszkałem przez pewien czas w Krakowie na takim osiedlu, gdzie było mnóstwo starych, samotnych ludzi. Nie? I dzieci, no właśnie mówię, to są pewne przemiany społeczne, w to nie chcę chodzić, bo nie jestem kompetentny. E, więc pewnie w miastach być może nawet do 50% dochodzi, podczas kiedy na wsi do 10%. Nie, więc to też miejmy świadomość. Tylko troszkę mniej w Stanach Zjednoczonych. Australia w zasadzie, więc cała ta y, cywilizacja, którą nazywamy cywilizacją łacińską czy zachodnią, euroamerykańską, y, bo Australia to jest de facto Wielka Brytania, tak? Zjednoczone królestwo. Tutaj jest coś, a zobaczcie, jak jest przepaść. Później mamy Amerykę Łacińską, Azję podobnie jeszcze trochę mniej Afryka. To jest przepaść, to jest różnica 20 punktów procentowych. Nie? Ostatnio słyszałem o tym, nie wiem, czy to, czy to Gwiazdowski o tym nie mówił. Um, w, do 2000... chyba 25. Tutaj nie łapcie mnie za słówkę, to możecie sprawdzić, ale w ciągu najbliższych kilku lat, kilkunastu lat, 90%, ja stawiałem, że 80, on mówi 90% osób poniżej 18 roku życia będzie Afrykańczykami. 90%. 90% ludzi niedorosłych na całym świecie to będą Afrykańczycy. My jesteśmy skończeni. To znaczy tutaj nie ma żadnego ratunku dla Europejczyków. Nie, nie, nie statystycznie. Inny, też cały czas jesteśmy na świecie. Procentowy udział singli w wybranych krajach europejskich. Tutaj, bo, bo mówię, to nie jest najlepsza grafika, ale widać. Single powyżej 18 lat Singielki powyżej 18 lat, czyli jasno niebieski to są faceci, to są kobiety. Zobaczcie, Estonia, ile, o ile jest więcej kobiet samotnych niż mężczyzn samotnych, no a zielone to są gospodarstwa jednoosobowe, czyli nie jesteśmy w stanie jakby sprecyzować, o, o jaką grupę ludzi chodzi. Tak? Zobaczcie, co jest ciekawe, że zasadniczo zawsze więcej jest samotnych kobiet niż mężczyzn. W Danii to jest równo ale zobaczcie, wszędzie jest więcej samotnych kobiet niż mężczyzn kurde, jak, jak to jest możliwe znaczy możliwe to jest z prostego powodu jest więcej zawsze kobiet niż mężczyzn ale nie, nie, nie o tyle a dlaczego jeszcze w tamtym, prawdopodobnie są też to się wyłączy... ja, jasne, dlatego, dlatego właśnie to też nie jest do końca precyzyjne, ale zobaczcie że jest ogromna dysproporcja nie? jest jednak pewna dysproporcja i w Polsce też jest, nie? Jest w zasadzie dwa razy więcej singielek niż single. No to można by wyjaśnić, że sobie Polacy biorą normalne kobiety z Ukrainy, tak? No ale czy to jest tak powszechne? Ja nie znam nikogo, tak? Ale gdyby była taka sama ilość. A Portugalia? To skąd se biorą? Gdyby się biorą tyle samo kobiet co mężczyzn, to nie byłoby sytuacji, że jest więcej singielek kobiet, bo. No powiedzmy 50 osób jest mężczyzn, 50 kobiet, więc jeżeli z tego byłoby 10 kobiet syngielek, to musiałoby być 10 mężczyzn syngielek. Mm -hmm. W związku z czym to już też świadczy o różnicach, jeżeli chodzi o populację kobiet. Ale jest jeszcze jedno wyjaśnienie, ja mówię tutaj to trzeba by głębiej przeanalizować, ale być może tu chodzi o coś jeszcze innego. To znaczy o ile nie mamy żadnych wątpliwości co do gospodarstwa jednoosobowego, yy, o tyle yy, pojęcie singla i singielki to jest coś, co my sami definiujemy. Więc być może więcej kobiet uważa się za singielki, niż mężczyzn uważa się za single. Czyli mówiąc krótko, no właśnie, właśnie. Ale może być inaczej, znaczy facet ma jakąś tam, kurczę, przyjaciółkę, z którą utrzymuje jakieś kontakty, ale powie, że on już nie jest singlem. A ta kobieta Dlatego, że to jest kontakt raz w tygodniu czy raz w miesiącu, ona powie: Ja jestem singielką. Mówię, być może to, to jest też powód, nie? że kobiety dużo bardziej pesymistycznie swoją sytuację oceniają, jeżeli uznam, że singiel to jest raczej negatywne określenie. Nie? Przejdźmy do Polski teraz, bo tu już jest tylko Polska. Zobaczcie, na przestrzeni tam 20 lat, 25 lat. Yy, to było około 18%. Dzisiaj to jest 29%, jeśli tak dobrze widzę, mniej więcej. Nie? Więc zobaczcie, że, że wzrost jest dosyć, dosyć spory. Największy skok, chociaż ciężko powiedzieć, raczej bym powiedział, że to jest dosyć linearny rozwój. Tak? Czyli Polska jest nadal poniżej średniej, ale minimalnie poniżej średniej europejskiej. Pamiętacie, średnie europejska to jest 30%. Tutaj jest 29%. Yy. Zmiany wielkości gospodarstw domowych, czyli skorelowane z tym, co było, tak? Wzrasta ten pierwszy taki kurczek, to jest malinowy, pamiętam to? Ja bym powiedział różowy, ale to nie chcę wyjść na... Ja dobrze, jest to fuks... ten fuksjowy, on pokazuje wzrost, tak? Od poniżej 20 do, do prawie 30, czyli ten poprzedni, a jednocześnie najbardziej spada liczba gospodarstw wielorodzinnych. Cztery osoby więcej. Moja rodzina taka była. Różnica mojej żony taka była. Znaczy jest, tak? Ale w sensie, yy, ja mam dwie rodzyństwa, jedna z nas była piątka w domu, u mojej żony tak samo piątka w domu. Yy, jest gwałtowny spadek. Zobaczymy, na ile, na ile 500 plus yy, wpłynie na to. Być może wpłynie, być może nie wpłynie. Ale zobaczcie, że w zasadzie one się zrównały. Podczas kiedy 35 lat temu, a nie, przepraszam, to jest 35 rok, więc wybiegam trochę w przyszłość. Jest na razie póki co pewna różnica, ale. One no w zasadzie to jest odwrócona tendencja, nie? Tak bardzo jak zmniejsza się rodzin wielodzietnych, czy no właśnie wieloosobowych, wielopokoleniowych, jakkolwiek to nie powiemy, w takim stopniu wzrasta liczba yy, rodzin jednoosobowych. Dwie osoby, czyli, czyli samotne małżeństwo bez dzieci na przykład, czy matka z dzieckiem, też wzrasta wolniej i jednocześnie w, yy, zmniejsza się, chociaż możemy powiedzieć tutaj, że to jest dużo bardziej wypłaszczone, ale jest, kiedy są... Yy, więc zobaczcie, to też jest bardzo ciekawe. Ludzie, którzy dawniej, w pewnym momencie, w ostatnich dziesięcioleciach też była dosyć popularny model 2 plus 1, on też znika. Ja zobaczcie, przez wiele lat się utrzymywał i obecnie trwa nastrój spadkowy. Tak? Czyli tak, tak bym to interpretował. Jeżeli ktoś ma mieć jedno dziecko, to wolę sobie kupić psa. Przepraszam, ale... Nie? Że, że coś, to co było kiedyś takie modne, ale też popularne dlatego, że masz poczucie, że się spełniłeś, masz dziecko, wychowujesz dziecko yy, to, więc te, taki kompromis, tak? Jedno dziecko to jeszcze nie jest taki kłopot, do widzenia. Jedno dziecko to jeszcze nie jest taki kłopot, a masz poczucie, że, że tworzysz prawdziwą rodzinę ten model jakoś jest w ofensywie, w defensywie mhm. To jest. Zmówię, ja nie chcę wchodzić w pewne wątki socjologiczne, bo, bo nie jestem kompetentny, ale ja się zgadzam, że, że jest pewna taka korelacja. Jeszcze kilka tylko takich. Już teraz z perspektywy pojedynczych osób. To jest całe społeczeństwo. Stały związek, no to ile tu jest? 60% mniej więcej. nie? Bez partnera, czyli no to, co byśmy dzisiaj powiedzieli, taki prawdziwy single. To jest blisko połowa i blisko tyle samo, co są związki przelotne. Tak, czyli nie, nie żyje całkowicie sam. To, to jest samo definicja, więc to ciężko powiedzieć, że kryteria, tak? czy, czy jeden partner na, na rok to już jest związek czy jeszcze nie. Ale nie, chodzi o samo zdefiniowanie się, tak? Większość, ale nieznaczna większość żyje w stałym związku, a nieco poniżej połowy ludzi żyje w jakiejś formie singlowania albo całkowicie samotnie, albo to są tylko przygodne związki. Też, to też jest bardzo ciekawe, dlatego moim zdaniem spokojnie można mówić o kulturze singli w tym znaczeniu, że pojawia się nowy, nowy trend. No. To, jest, to jest trochę inny sposób myślenia, funkcjonowania. Do, do tego sobie też dojdziemy yy, przy próbie oceny, ale na przykład to, co jest bardzo ważne, to, że na przykład wiele już firm, yy, wiele biznesów, yy, mieszkań, yy, deweloperów, tak? firm yy, turystycznych oni są sfokusowani, że tak brzydko powiem, na singli. Czyli to są, zobaczcie, coraz więcej się buduje małych mieszkań. Ostatnio nawet słucham o tym, że wielu deweloperów łamie prawo, dlatego że istnieje jakieś minimalne chyba 18 czy 20 metrów, to jest minimalne mieszkanie. Nie można budować, nie można sprzedać mniejszego mieszkania. Więc oni to budują jako, że to nie jest mieszkanie, tylko to jest apartament hotelu, czyli budują na przykład piętro jako, jako hotel według prawa i później nagle, no, nie było chętnych, więc to rozparcelowaliśmy na mieszkania. tak? Czy jest coraz więcej deweloperów, którzy są zainteresowani sprzedawaniem swoich usług tylko singlom. Podobny trend też jest wobec homoseksualistów, ale to o tym będzie później. Pani Aniu, chyba pani... Chciałabym jeszcze powiedzieć, bo pan pytał, czy do, na przykład można zaliczyć do singli, tak? Mhm. O kultury, tak? Bez żadnych zobowiązań. To, to jest bardzo ważne, nie? Tutaj się nie pojawia, ale właśnie: przelotnie, czy bez zobowiązań. Bez zobowiązań nie? Tak? Seks bez zobowiązań, obiad bez tak? zobowiązań, wyjazd. Tak. Mam dzisiaj potrzebę biologiczną, tak? Albo te dzisiaj działają, to dzisiaj się umawiamy, jutro jesteśmy kolegą, koleżanką. Tak? Mhm, Natomiast... Przytom jest taki termin, nie będę go tłumaczył, ale to się nazywa fucking friends, albo friends with benefits. Czyli yy, to, co dawniej było relacją przyjaźni, ale z y, tym y, dodatkiem seksualnym w razie potrzeby. Ale jesteśmy przyjaciółmi. Uprawiamy seks, ale jesteśmy przyjaciółmi. Więc to, to, no, to też jest pewna transgresja przekroczenie granicy, która dawniej była przyjacielem, znaczy przy, przyjaciele, którzy idą do łóżka przestają być przyjaciółmi, starą się pają. Nie, teraz się okazuje, że można nadal. Mhm. Tak. To jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe. Mhm. No. Od razu, jakby już założenie jest założenie wyjścia założenie, awaryjnego. Tak, że, uh -huh. że jak coś to mamy podzielone, nie ma żadnego jak, jakiejś Trwałości głębi, Tak. Uh -huh. Bo to następnie zakłada, że. Tak, no bo jeżeli od razu zakładamy możliwość, to jest zresztą jedna z przeszkód zrywających, zresztą tak to jest interpretowane w stronach kościelnych, że jeżeli ktoś od początku zakłada rozwód to znaczy, że nie, nie mógł ważnie zawrzeć Związku Małżeńskiego, który zakłada... Oczywiście może, mogą się różne rzeczy wydarzyć, ale ja wchodzę w to na 100%. Tak? A teraz, no właśnie, no to jest ta płynna nowoczesność. tak? Dzisiaj dojdziemy. Żeby nie było tak, że... Trochę zaczęliście że... o tym. Macie na przykład, zdarzymy się takie sytuacje, gdzie na przykład jest para, oni niekoniecznie są połączeni jakimiś więzami trwałymi i mało tego, i się na przykład Mówi się o kulturze swingersu. O tym też będziemy mówili. To do tego dojdziemy, Michale, dobra? No. Jasne, jasne. Dlatego, tak jak, tak jak mówię, my jesteśmy cały czas w tej pierwszej części wykładu, gdzie trochę z góry patrzymy, a potem zobaczymy, jak już w konkretach te... te no właśnie, dynamiczne napięcia pomiędzy byciem singlem, a byciem w związku. Jak one się realizują? Jasne, jasne, jasne, jasne, to płynna nowoczesność. Czy, czy, życie, czy życie singla jest łatwiejsze? Znaczy tak, tu są ci, którzy mówią, że życie singla jest łatwiejsze, tu ci, którzy mówią, że nie jest łatwiejsze. A tutaj jest, czy single ma możliwości, większe możliwości rozwoju zawodowego. To jest bardzo ciekawe. Większość osób, ale to są pytania tylko single, nie, nie, nie ludzie w związku, tylko single. Większość uważa, że single ma trudniejsze życie. Trudniej się żyje jako single, ale jednocześnie single i to jest połowa ludzi, połowa single uważa, ma znacznie większe możliwości rozwoju zawodowego. No tak, tak. Ale zobaczcie, że to jest pewna zgodność, nie? Że, że niby to życie jest trudniejsze, a jednocześnie daje więcej możliwości. Takie dosyć paradoksalne, tak? bo nie dziwiłbym się, gdyby w małżeństwie, tak? czy życie małżeńskie jest trudniejsze niż samotne? Moim zdaniem tak. Ja w życiu się nie zgadzają, że życie single jest trudniejsze. To zależy od osobowości. Ale, jasne, to zależy od osobowości. Nie? Natomiast, natomiast jest bardzo duża przewaga tych, którzy mówią, że bycie singlem ma bardzo dużo korzyści. Dlaczego tak? no, samobójstwa nie popełnia? Samotni ludzie popełniają w na przykład. Bo mają całego karpia do zjedzenia, a nie lubią tego jenki. Nie, no jasne, jasne. To jest też bardzo ciekawe. Tu są jakby możliwe motywacje, dla którego ktoś wybiera, że jest singlem. Granatowy to jest kobieta, niebieski to jest mężczyzna, ten taki kurczę. Jaki to jest? Selenowy. Dobrze. Zasadniczo wiecie, że faceci rozumieją trzy kolory, ale nie mówił jakie. Większość kobiet, znaczy dużo 10%, ponad 10% jest singlem, bo nie chce mieć dzieci. Tak? Czyli wiążą związek, to jest dzieci. U mężczyzn to jest dużo rzadsze, że to jest główna motywacja dla nich. To się oczywiście nie sumuje do, do stu, więc tu motywacje mogą być różne. Obawiam się, że nie podołam obowiązkom rodzicielskim. Trzy razy więcej kobiet to podaje jako swoją motywację. Mężczyźni raczej, eee, bycie ojcem, to... rzucę, rzucę kurczę tam na urodziny i też będzie dobrze. Nie? A dla kobiet to jest ważna motywacja, 30%. Prawie 40% nie mam odpowiednich warunków mieszkaniowych, by założyć rodzinę. Ale tutaj mężczyźni są prawie web w web. Czyli jeżeli chodzi o taką odpowiedzialność finansową, bo nie mówimy, czy to jest obiektywne, subiektywnie uważają nie stać mnie na, na założenie rodziny, na wejście w związek, kobiety i mężczyźni prawie tak samo, chociaż, co ciekawe, to mnie zaskoczyło, kobiet więcej ten argument podają. Myślę, że to jest bardziej taka domena mężczyzn że tutaj ja mam być odpowiedzialną głową rodziny, mam dać mieszkanie, muszą być pieniądze. Kobiety bardziej się są tutaj odpowiedzialne. Podobnie kobiety mówią, że małżeństwo spowoduje pogorszenie mojej sytuacji finansowej, też kobiety, trochę mniej mężczyzn. A dużo więcej, zobaczcie, teraz jesteśmy większość mężczyzn. Obawiam się, że małżeństwo pokrzyżuje mi plany i karierę zawodową. Dwa razy więcej mężczyzn i to jest 45% to padają mężczyźni, tylko połowa z tego to są kobiety. Tak? Mówią, że nie wchodzę w związek, bo to mi pogorszy yy, karierę. Mówiąc krótko. Jeszcze więcej, ale znowu też podwójnie, obawiam się nieudanego małżeństwa. Sporo kobiet, bo to jest 20 parę procent, ale aż. przepraszam, 30%, ale aż 60% mężczyzn nie wchodzi w związek, bo są tchórzami. Kurczę, no to, jest, to jest trochę przerażające. A jest to najbardziej nie? Bo, yy, nie mogą znaleźć odpowiedniego partnera. To jest mniej u mężczyzn. Dużo mniej niż te dwa wcześniejsze, ale mniej więcej płcie podobnie. Co ciekawe, mężczyźni są bardziej wymagający. To mnie zaskoczyło. Tam o te 5-6%, ale widzicie różnicę. Zresztą, to nie jest kwestia wymagania. Po prostu kobiety zeszły do reszta. <śmiech> tak sobie pan niech mówi. No. Mężczyźni są bardziej wymagający. No, więcej mężczyzn uważa, że partnerki nie są w stanie znaleźć. Natomiast y, więcej kobiet. To mnie z kolei zaskoczyło, bo myślałem, że to będzie odwrotnie. Y, Ponad 50% kobiet mówi, jestem singielką, bo cenię sobie wolność. Chcę być wolna. I żyć bez ograniczeń, ale mężczyzn też sporo, ponad 40%. Ale jakie to by było między kilo należące? <głosy> I to jest to, o czym mam zacząłem mówić, czyli ta perspektywa bardziej biznesowa. Cześć. Szukam tego Słowaka. Yy, wiesz co, yy, U, nie wiem 313, 307. 30, 307? 15. Dobrze, ale on mój Olej jest 307. Ale jest? No, A, no bo... Czeka, bo, się przeliby, bo, te, bo ta Pani Kinga tam szła, nie? Tak. No? To w 26 może. może. Nie, 26 tam podobno jest już. Chyba. No właśnie, bo ja ich no tak, tak przenosiłem. Yy, nie wiem, czy nie na pierwszym piętrze. Olegi zapytaj. Mówię no no 307. Tam. Nie wiadomo. Specjalnie się udało. A, no. A Oleg nie wie? No nie wie, nikt nie wie. Jest człowiek, nie No nie jest wie. tak. Tak pracują, wiesz, ci na Słowacji. <laughs> yy, jakim klientem jest Finger, tak? Czyli pytanie do przedsiębiorców przede wszystkim, tak? Czyli bardziej stereotypy, ale zobaczcie, co, co to pokazuje też. Kupuje dużo kosmetyków i środków higieny, 30%. Zna biegle jeden język zachodni, tak? 30 ponad procent. Myślę, że przeciętna w Polsce, to mówimy, to są deklaracje, ale jest, jest niższa, tak? Czyli to rzeczywiście jest młody, wykształcony z wielkich miast. Lubi wypady weekendowe, jeszcze więcej lubi zagraniczne podróże, interesuje się sztuką. O, to dla Pani Danów coś. Jest y, opinia taka, że 36% y, y, się interesuje sztuką. Lubi się wyróżniać, ponad 40%. Ćwiczy przynajmniej raz w tygodniu, domyślam się, że ćwiczy fizycznie. Uważa się za osobę twórczą, 50%. Ceni produkty markowe, ponad 50%, lubi wyzwania, nowości, zmiany, korzysta z internetu. Więc Zobaczcie, z perspektywy biznesowej, moim zdaniem, to jest bardzo pozytywny obraz. Zgodzicie się ze mną? Nie ma tutaj coś, do czego byśmy się doczepili, że tam, a nie myje się, albo jest nudziarzem, albo nie czyta książek. Nie? Raczej bardzo pozytywny obraz się kształtuje, co powoduje też, że wiele branż całych, ale też wielu przedsiębiorców, tak jak mówiłem, fokusuje się na, na sprzedaży swoich usług singlą. Tutaj jeszcze się nie pojawiło, ale bardzo często właśnie jest też mówione to, że uważa się, że ma duże dochody. Ma duże dochody. No, no, no. Taki Ale A teraz zobaczcie, co uważają single o sobie. Dlaczego, gdzie ich boli? Gdzie uważają się dyskryminowani? Wysokie koszty finansowe, to o czym mówiłem. 60% uważa, że bycie singlem kosztuje. Kosztuje. Finansowo. Na duże kosmetyki, Być może, być może. Wiecie, to, bo, te, bo to jest tylko deklaracja, nie? My teraz możemy sobie z boku, ale oni uważają, że bycie singlem jest y, kosztowne. Z, czyli mówiąc krótko, jest bardziej kosztowne niż, niż bycie w parze na przykład. Nie zapraszanie na imprezy towarzyskie. Presja społeczna. Domyślam się, że chodzi o małżeństwo. To jest ponad 20% troszkę poniżej. Częste delegacje służbowe, o tym też słyszałem, to nie nie, nie w kontekście delegacji, tylko czy pełna dyspozycyjność służbowa, kończąc pracę po godzinach, kończąc pracy w weekendy. To razem powiem, że rzeczywiście o tym słyszałem, to na uczelniach się z tym nie spotkałem, ale że w korporacjach to jest bardzo częste. Jesteś sam, więc przyjdź w weekend. Albo jesteś sam, więc możesz w wigilię pracować. Tak? I oni to uważają, że to jest forma dyskryminacji że więcej wyrozumiałości, pobłażliwości ma się dla ludzi, którzy żyją w związkach, czy w związkach małżeńskich. Hmm, chyba nie zrozumiałem. Samotnych? Nie, ty z rodzinami, tak. I chyba ostatni slajd, jeśli dobrze pamiętam, z tym, nie, jeszcze jeden będzie. Polski singiel widzi przyszłość u drugiej osoby. Połowa singli Chcę zawrzeć małżeństwo. Więc to nie jest celibat. To nie jest rezygnacja z małżeństwa. W tym momencie z tego czy innego powodu nie jestem w małżeństwie. Ale połowa chce zawrzeć małżeństwo. Ten niebieski, czyli tak powiedzmy 15%, 20%, chce żyć w związku nieformalnym. Czyli chce być w związku, ale nie w konkubinacie, mówiąc krótko. Nie ma zdania, no to bym powiedział, że 40%, a tylko ten mały torcik chce zostać singlem. To, moim zdaniem, są to jest celibat. Więc <grytko> krótko, nie? Ten, ten, ten klasycznie rozumiany, To moja ciecia Zuzia. Tak? Osoba, która jest samotna i chce być samotna. To jest życie, które jej odpowiada. Zobaczcie, że przytłaczająca większość mówi, to nie jest życie, które mi odpowiada. Czy chce być w małżeństwie, nie ma zdania, no to też nie, nie chyba mu nie odpowiada do końca, skoro nie ma zdania. Słucham? Mhm, mhm. Więc zobacz, to, to też jest bardzo ciekawe, nie? Aha, panie, nie? Związać to się chce się, nawet dwie trzecie. Nie chce się związać z blami, Aha. tylko szuka świetlonego. Mhm. I ostatnia, a propos dzieci. Większość nie ma zdania, czyli to. Nie wiem, czy to można nazwać niedojrzałością, bo może nie, ale to są ludzie, którzy są jeszcze przed pewnymi decyzjami ostatecznymi. Tak? Bo, że ktoś, jeżeli ktoś mówi, że nie ma zdania, to znaczy, że on jeszcze ma albo pewne rzeczy nieprzemyślane. Albo nie, nie podjął decyzji, a bardzo często odpowiedź druga jest taka, nie mam teraz niestety na potwierdzenie tego, ale, ale myślę, że w badaniach też to znajdziecie. Bardzo często odpowiedź jest taka, jeżeli jest pytanie o dzieci, to zależy kogo znajdę. W sensie bardzo mocno uzależnia się posiadanie dzieci od tego partnera. Jeżeli to będzie odpowiedni człowiek, to jak najbardziej, może być nawet piątka dzieci. Ale jeżeli to nie będzie odpowiedni człowiek, to, to nie chce mieć dzieci. No bo, bo odpowiada mi jako, mi jako mąż, czy jako partner, ale mi odpowiada jako ojciec moich dzieci, czy matka moich dzieci. Natomiast yy, zobaczcie, większość chce mieć dzieci, są singlami, ale nie chcą być singlami, też nawet pod tym względem, że nie chcą tworzyć jednoosobowego gospodarstwa. Nawet jeżeli by mieli samotnie wychować dziecko, to, to wolą to, niż, niż nie chcą mieć dzieci. No znowu to jest mniej więcej taka grupa, bym powiedział, no, może nieco minimalnie większa, tylko niż ci tacy żółci, wcześniej ci twardzi single, nie? Myślę, że to jest bardzo podobny, bardzo podobny procent. Więc to, to też jest bardzo ciekawe, jak, jak to wygląda porównanie i zrobimy sobie krótką, ale taką na jeden rozdział, na pięć stron przerwę, czyli na, na, na pięciominutową przerwę, żebyście odetchnęli i przejdziemy do drugiej części. Różnice, które ja widzę między tą kulturą a tą kulturą tradycyjną, gdzie celibat miał swoje miejsce, ale był jasno określony, to nie było coś przypadkowego. Celibat to jest świadoma decyzja i trwała decyzja. Tak? Nie można żyć w celibacie przez jakiś czas. To jest decyzja na całe życie. Najlepiej, że nie wyjdzie, to tak samo jak z małżeństwem w pokole naszych dziadków. Może się zdarzyć, że nie wyjdzie, ale to jest wypadek przy pracy, a nie coś, co my od razu zakładamy jako opcję. Yy, motywacja religijna lub moralna. Tak? Bo nawet że to będzie wykładowca, nawet że to będzie żołnierz, o którym mówi pan Zbigniew, urzędnik, to to jest motywacja pewna moralna, że chce być bardziej dyspozycyjny. To nie jest egoistyczne, tylko to jest raczej dań, ja daję celibat społeczeństwu, niż chcę coś yy, wziąć. Najczęściej jest związany z przemieszcznością seksualną, nie zawsze, ale najczęściej. I to jest tradycja, przynajmniej właśnie od czasów Aristotelesa, to no cała w zasadzie ta cywilizacja europejska, tak jaką my znamy, tak? czyli grecka filozofia, rzymskie prawo i yy, religia chrześcijańska, ona uznaje i zna w formie celibatu. Jak to by wyglądało od strony Singi? To znowu jest cytat z tej definicji. Świadomy wybór lub przyczyny losowe. Czyli tak naprawdę to może być rzeczywiście wybór, ale to może być po prostu sytuacja, w której się znalazłem. Y motywacja zazwyczaj ad hoc. Nie? To znaczy w ogóle cały, cała relacja zazwyczaj jest ad hoc. Na teraz. Co będzie jutro się zobaczył? Myślę o tym, co, co teraz. Motywacja ekonomiczna wydawałoby się, że tak dla mnie. A jednocześnie nie mówią, że to jest niekorzystne finansowo najczęściej nie jest związane z przemysliwością seksualną. Myślę, że raczej rzadko ktoś łączy sing bycie singlem z, z, z nieuprawianiem seksu. Tak? Myślę, że to jest rzadkie dosyć. A przynajmniej nie jest związane. Czy jestem singlem, nie uprawiam seksu, ale to dlatego, że nie znalazłem nikogo. Ale jak znajdę, to będę nadal singlem, a, a będę uprawiał seks. No i to ewidentnie jest właśnie pewien aspekt ponowoczesności, nie? Tego, co jest, jakoś to jest zrodzone przez rewolucję seksualną, no powiedzmy, druga połowa XX wieku, czyli tutaj jest tradycja kilkudziesięciu lat. Super. Przerwa krótka, 5 minut, u mnie jest dziesięć po, więc spotkamy się 15 po i pokażę Wam kilka sposobów, w jaki już zostawiając na boku bycie singlem, czyli życie w celibacie, w jaki sposób te związki są tworzone, a to jest naprawdę cała grupa wersji. Dobra, dolecimy dalej. I teraz trochę przybliżymy się. Już tak, nie będziemy na tyle patrzeć na taką relację samotność, a nie samotność, tylko zobaczycie to, co dawniej się wydawało oczywiste. Teraz zobaczycie, jak bardzo to też jest. No to, no nasze czasy są naprawdę ciekawe. Zasadniczo związki dzieli się na monogamiczne i niemonogamiczne. To też jest bardzo jakby też istotne z tej perspektywy nowożytności, tak? że to znowu negatywnie. Tak samo jak się mówi nieheteronormatywność, nie mówi się, że jest heteroseksualiści i są takie, takie, takie, tylko są ci, którzy nie są heteroseksualistami. Jest monogamia i jest to, co wymyka się monogami. Zobaczcie, że w monogami też jest tego mnóstwo. Jest trwałe małżeństwo, jest to, co się nazywa współcześnie monogamią seryjną. To do tego dojdziemy. Roźna patchworkowa, konkubina. To jest pewne rzeczy, które ja pozbierałem. Nie znajdziecie tej listy nigdzie i pewnie można też jeszcze rozbudować. Ja tak? Myślę, że to nam wystarczą. Jest cała grupa związków niemonogamicznych. I tutaj się pojawią też te, o których, o których wcześniej była mowa i omówimy je sobie wszystkie po kolei. Okay? Związki monogamiczne, czyli te związki, w którym jest jak i przynajmniej w jakimś aspekcie ten aspekt wyłączności. Aspekcie, aspekt wyłączności. Jest ten aspekt wyłączności. Tak? Ale zobaczcie, że on też bardzo różnie może być interpretowany. Tak? Mamy małżeństwo, ale już muszę dodać trwałe małżeństwo, bo małżeństwo też przechodzi pewną ewolucję. Co to jest małżeństwo? Związek najczęściej mężczyzny i kobiety. To już jest coś nowego. Tak? Dawniej było oczywiste, jeszcze kilkanaście lat temu, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Dzisiaj już musimy powiedzieć... Naj... Jeszcze raz? No, póki co nie. Tak, tak. póki co. Yy, także kiedyś będzie, trzeba dodać, tak? związek najczęściej mężczyzny i kobiety gatunku ludzkiego. Może. Yy, tutaj jeszcze nie jest powiedziane, ale już niedługo będzie związek najczęściej jednej mężczyz jednego mężczyzny i jednej kobiety. Tak jakby musimy uzupełniać definicję, bo nam się to rozmywa zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami wyznaczającymi prawa i obowiązki małżonków oraz status ich ewentualnego potomstwa. tak? Czyli związek tu już nie do końca dookreślony, chociaż statystycznie możemy wskazać pewną prawidłowość. Jakoś uregulowany prawnie, mający charakter formalny. To jest to, co jest jedną z najważniejszych rzeczy. Więc tak, związek formalny, mający charakter formalny co przez to znaczy mający charakter publiczny przede wszystkim, tak? Tym się to różni. Zobaczcie, że już coraz mniej mówimy o tej formule, która jest moim zdaniem bardzo ważna, ale jest jakoś zapomniana o narzeczeństwie. Teraz pojęcie narzeczeństwa jest znowu rozmyte. Można powiedzieć narzeczona o, o tym, co się dawniej mówiło, że to jest moja dziewczyna, tak? O konkubinie można powiedzieć narzeczona, tak? A bardzo rzadko jest tak, że rzeczywiście narzeczeństwo jest pewną formą związku nad drodze Tak jak to naturalnie się pojawiało. Dlaczego? Dlatego, że różnica między chodzeniem ze sobą, a narzeczeństwem, to był ten wymiar charakteru publicznego. Narzeczona już posiada pewien status formalny, czy narzeczony. Zawarty na drodze ślubu. Tak? Ten ślub może być różnie interpretowany. Teraz też mówimy ślub cywilny, podczas gdy tam nie ma żadnego ślubu. Związek cywilny to jest zwykła umowa cywilnoprawna, tak, to jest pewne wyrażenie. Natomiast nadal mówimy ślub, czyli ja się do czegoś zobowiązuję. Ślubuję. Ślub to jest najwyższa forma zobowiązania. Tak, to jest jakby najwyższy, najmocniej ontologicznie, ontycznie ugruntowana zależność. Ja ślubuję, to znaczy yy, daję naj, najbardziej solenne słowo, że, że tego dotrzymam. tak, Tak, tak. Że ja się z tego nie wycofam. No i z tym są związane przywileje, tak? Z małżeństwem są związane przywileje. Jest chronione prawem, to nawet w kostu, to czytaliśmy, nie? Jakie są wartości stojące za małżeństwem? Jakie widzicie wartości? Rodzenie, wychowanie, potomstwa... Yy, Ale można... jaka to jest wartość? Bo możemy rodzić potomstwo bez... Przez, możemy rodzić potomstwo bez małżeństwa. społeczeństwa, bo bez małżeństwa mhm. wtedy nie ma Uh -huh. czyli, czyli bardziej wychowanie To tak, tak, druga tak. tak. Rzecz, która jest też, wydaje mi się, istotna, to jest zmniejszenie agresji mężczyzn, cywilizowanie mężczyzn. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Z tym związana. No, w kontekście też religii, jakby ma wymiar nie tylko przyrodzony. No tak, tak, tak, jasne, jasne, to wiemy. Uh -huh. Zmniejszenie ryzyka chorób. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Zmniejszenie ryzyka pozostania samotną matką, samotnym ojcem mówię, ja, ja tutaj może jestem tendencyjny, czy, ale tak z chłodnym, męskim okiem patrząc na to, moim zdaniem małżeństwo przynosi znacznie więcej korzyści kobiecie niż mężczyźnie. I społecznie wydaje mi się, że, że ona przede. dlatego mnie to zastanawia, o ile mnie w ogóle nie zastanawia, czemu faceci chcą być singlami. W ogóle mnie to nie zastanawia. W ogóle jakby mnie to nie dziwi. O dziwi mnie to, że kobiety y, są gotowe żyć wolność związka, bo moim zdaniem to jest bardzo niekorzystne. Nie, z perspektywy kobiecej, czy ekonomicznej, społecznej, oczywiście można powiedzieć, że się zmienia, ale nadal w Polsce przynajmniej, w mniejszych miastach, to już w ogóle, czy na wsi, to jest ogromna presja społeczna, nie? I kobiety się na to decydują. Ja jestem bardzo ciekaw, bo o tym powiem, kiedy będziemy mówili o konkubinatach, czy o innych formułach, jakie za tym mogą stać motywacje. Pan Zbigniew i chyba pan Łukasz chciał coś dodać. Mhm. To nie jest tak, że jak teraz do tutaj książki weź mózgu, to jest zaznaczone, że zmienia się wizja, znaczy zmienia się z... Forma współczesnej kobiety. Uh -huh. Tak, że kiedyś kobieta, która nastawiła na emocje, dzisiaj tak jak mężczyzna, również pragnie bezosobowych formów przyjemności, czyli zapomnieje się w pracy. Czyli, czy... to, te, to też bardzo ciekawe. To też bardzo ciekawe. O tym się też mówi. To jest, Czasami w takiej krótkiej formule się to wyraża, że feminizm wcale nie, nie sprawia, że kobiety są bardziej kobiece, tylko że kobiety są bardziej męskie. To znaczy, feminizm jest czymś absurdalnym, czy czymś właśnie sprzecznym z założenia znaczy, w, w, w idei, jakbyśmy zapytać, czym jest feminizm, to jest dowartościowanie kobiety. A praktyczny feminizm wcale nie dowartościowuje kobiety, kobiecości. Tylko raczej sprawia, że kobiety... No popatrzcie na przeciętne feministki. Ja nie chcę tutaj uogólniać, ale rzeczywiście taką feministką, która jest kobieca, to jest dla mnie nigdy nie Barbara Nowacka. Nie wiem, czy życie. Córka Jarugi Nowacki, zawsze bardzo kobieco jest ubrana. Pewnie, że to są pewne stereotypy, ale to rzeczywiście, widzi się i widzi się kobietę, nie? Natomiast bardzo wiele feministek zachowuje się i ubiera się w mężczyźni. Być może, jest, być może, to jest przypadek. Być może. Natomiast mam wrażenie, że właśnie tutaj bym się z Panem zgodził, że feminizm w tej takiej formie, którą my znamy, on implicite, czyli nie głośno, ale de facto, on mówi, świat mężczyzn jest lepszy. Nie? Bycie kobietą w tej tradycyjnej formie jest y, urągające y, kobiecie. Nie? To, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe. I to, y, y, nie miałem zamiaru o tym myśleć, ale, mówić, ale, ale pan Zbigniew jakoś mnie do tej myśli. Rzeczywiście coś takiego jest. Nie? Ja jeszcze do wartości. Może powiem, że nie wiem jak to nazwać, ale wydaje mi się, że w małżeństwie jest taka pewna stabilność. stabilność. Jakiegoś spełnienia takie, przynajmniej w pewnym stopniu. I oczywiście to mówimy o takim dobrym małżeństwie, gdzie mąż mhm. codziennie wygoni, tak? Ale y, właśnie chodzi o taki wewnętrzny spokój. Mhm. I ja bym do tego bardzo... dodał zamknięcia pewnego etapu. To znaczy rzeczywiście wejście, ten ślub to jest też bardzo ciekawe, To o czym trochę, o tym trochę mówiłem w kontekście postchrześcijaństwa, że, że ślub jako ślub, Nawet nie chodzi o to, ten wymiar religijny, tylko ten moment ślubu on też psychologicznie jest bardzo uzasadniony, bo to jest potwierdzenie czegoś, tak? My już pewną rzecz zamykamy i odcinamy. To, to przestaje być dla nas płynne, tak? Coś było, skończyło się, zaczyna się coś nowego, nie? nie? mając ślubu, my cały czas jesteśmy albo na początku tej relacji, albo na końcu. Ciężko powiedzieć. Kiedyś właśnie takie dzieci ślubne nie uważały się za pękardą. Tak. I gdzieś jeszcze na świecie o, to też można dodać, że małżeństwo trwa, małżeństwo ono z kolei, jeżeli mówimy o wartościach dla kobiet, to dla mężczyzn na pewno jest właśnie to pewność potomstwa, przynajmniej A, większe prawdopodobieństwo, nie? Teraz mam badanie genetyczne, ale do pewnego momentu małżeństwo dawało, dawało ci większą pewność tego, że dzieci są twoje. Czy ja inny rodzaj pewności, mhm. jest, bo to, no w sensie w to jest eksperyosość. Tak, dziękuję, tak. Że mówi, że jest czas wybierania od pośród nasion i czas wzrastania. Chodzi też o to, że jest pewna pewność związana z tym, że teraz co by się nie działo, no to to jest ta droga. Ja mm -hmm. już wybrałem, powiedziałem tu amen i e, nawet jakby przychodziły mi wątpliwości, jakieś inne rzeczy. To, to pewna ta rzecz, tak. Została I została publicznie podjęta, jakoś usankcjonowana. To ja się zgadzam, też tak mam. To nie ostatecznych rozwiązań, czyli że to jest tak, to jest ustalone, I już nie ma zmiany. To na zasadzie anegdoty przejdziemy do zalediwalent. Zalediwalent. Zalediwalent. Jest, jest taka anegdota, właśnie, że kobieta tam właśnie pyta: Misiu, ale czy ty mnie kochasz? No, odwołałem. <grym> i Powiedziałem nie odwołałem, czyli kocham mnie. nie ma, albo jest. Ona przestaje być atrakcyjna dla innych mężczyzn. Nie dlatego, jest. że ma obrączkę, no. bo ona przestaje wysyłać sygnały. Uh -huh, naprawdę, uh -huh, tak? uh -huh. I, I ja właśnie o to za, zapytam, bo yy, nieraz się wydaje, że kobieta yy, nie straciła atrakcyjność, ale jest przezroczysta dla innych. On właśnie uh -huh. mi to wytłumaczył, że ona nie wysyła już tych fluidów, i, I tych y, takich swoich emocji. Oczywiście, ale też faromanów, też biologicznie to też, tak. Wybrze, jasne. Tyg tyg <grym> tak, tak, czegoś takiego. I mimo że ona nie traci swojej atrakcyjności, ale właśnie powoduje, że ona mhm. jakby jest przypisywana, przypisana mhm. temu mężczyźnie. Tak, ona tego nie potrzebuje. Mhm. Jasne, to Okej, okay, to jeszcze tylko szybko. Będziemy, myślę, przeskakiwali te, te slajdy, żeby raczej więcej tych, tych, tych rzeczy ciekawszych pokazać, ale tutaj jeszcze spójrzmy. Jakie są zalety małżeństwa? Zalety no tak, ekonomiczne, zarówno, uh -huh. tak, że uh -huh. się uh -huh. prowadzi, że swoje kłopoty można też podzielić. Pewna pewność, tak, pewna pewność. Też to, co było powiedziane, tak? czyli jakaś tam usankcjonowanie potomstwa. To, o czym Pani zresztą mówiła, chyba w tym kontekście prawnym, tak, że w małżeństwie tutaj nic nie musisz zrobić. wiele rzeczy jest domniemywanych, a kiedy nie ma małżeństwa, no to musisz udowadniać, że nie jesteś wielbłądem, nie? A wady? No to wady są pewne ograniczenia, tak. Nie mhm. ma. części. Tak, na pewno. tak. Odpowiedzialne. Że to odpowiedzialne. No, to, jest bo możesz, to Bo na przykład, powiedzieć z perspektywy singla. Ja jestem singlem, bo małżeństwo by mnie ograniczało, ok, ale nie masz na przykład wolności do tego, żeby budzić się cały czas przy tej samej osobie. Jasne, jasne, no ale mówimy, mówimy o wadach, nie? To, to, to, to do zalet. No to jasne, ale jest ograniczenie wolności, mojej dowolności, wolności, można tak powiedzieć, seksualnej. Tego, że robię co chcę, jadę gdzie chcę, spotykam się z kim chcę. Tak? Są, jest, jest tam ograniczony. Większa odpowiedzialność. O, odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za drugiego człowieka i za dzieci, nie? Które się to ewentualnie jest coś pojawiają. takiego, o czym ja zawsze mówię i tutaj panowie wiedzą, Danusia wie, że wraz z urodzeniem się dziecka, to przynajmniej dla kobiety kończy się absolutnie wolność nie ma wolności, czy by chciała to wybazać z głowy, czy nie wiadomo, skakać na bungee, to tym bardziej, ale zawsze pojawia się z tyłu głowy dziecko. No I nie ma czas, nie ma I tak nawet, jeżeli to dziecko ma 25 tak, lat. Tak, tak. tak. I więcej też. Mówimy wolność, ale... No nie, mówimy, mówimy, mówimy o potocznym rozumieniu, czyli wolności negatywnej, nie? No właśnie, bo tak na przykład ktoś, kto żyje samotnie, to nie ma dzieci, on nie ma wolności do tego, żeby na przykład wychowywać dziecko. Też jakaś wolność do czymś. No nie no, dzisiaj właśnie ma, no właśnie ja o to chodzi, że. Musimy składać lepiej, jak pan tak to powiedział, dobrowolność. Tak, tak. To jest lepszy taki Mogę Jasne. Taki Dokładnie jest znaczne. Ale pójdźmy, pójdźmy dalej. każdy Bo... inaczej Bo czym byłaby ta monogamia seryjna? To jest coś, co wszyscy znamy, ale dobrze na to spojrzeć. To jest na Jest monogamia, jest monogamia, ale jest seryjna. Czasami to się określa mianem poligamie rozłożonym w czasie. I to jest coś, co my mówimy, że my jesteśmy kulturą monogamiczną, a jednocześnie coraz więcej, no w Stanach Zjednoczonych połowa marzeń się rozpada. W Polsce jest chyba około 30%. No to jest poligamia, to znaczy ty masz kilka żon, tylko że rozłożonych w czasie. W danym momencie jest jedna żona. Znaczy właśnie, ja bym, ja bym, ja bym ja tego nie nazwę, dlatego że no, poligamia oznacza to, że się ma no, w tym samym czasie. Mhm. Jasne, więc to, to, jasne, to, to jest pewne obrazowe, nie, nie Nieprecyzyjne, ale to jest poligamia, znaczy masz wiele żon. Co mhm. oznaczają śluby, to słowo, że mówi nie opuszczać, aż do śmierci. Następnie nie TRP... Mother, Tylko, to to, to, to Jasne, w danym momencie dwie osoby łączy wyłącznie małżeństwo i to jest to małżeństwo, o którym przez mowa, ale nie oznacza to włączność na całe życie. Dopuszczalne są rozwody i podobne małżeństwa, co nie jest traktowane jako bigamia. To też jest dosyć ważne. Zobaczcie, w Polsce jest zakazana bigamia czy posiadanie dwóch żon w tym samym momencie. Ale jeżeli dzisiaj się rozwiedziesz i dzisiaj weźmiesz ślub, wszystko jest ok. Nie? Więc, yy, więc to też jest jakby no, pytanie. No właśnie, pojęcia są, są pojęciami. My je różnie możemy kształtować, ale wydaje mi się, że coś tutaj jest. To znaczy, yy, co jest z bigami, jako w bigami? Nie? No, złe jest to, że, no, że co? No właśnie, że dzieci nie wiadomo być może z kim są. Yy, natomiast tutaj de facto z perspektywy takiej emocjonalnej, no to która z nich jest twoją żoną? No każda, ta ostatnia, nie? Aktualne. Aktualna. No. no ostatnia w sensie up-to-date, nie? Yy, ale de facto no, to, to, to mieć w życiu chłopie tam dwie czy trzy żony, albo kobieta miała czterech mężów, nie? tylko rozłożonych w czasie. Dlaczego? Bo, bo, bo każdy z nich był y, prawdziwym mężem, nie? To nie jest tak, że, że mówimy, że no nie, że to jakoś anulujemy. Nie, no, to, to nadal jest twój mąż. Zawsze mnie to zastanawiało, na przykład, nie wiem, jak jest, y, nie wiem, jak jest pogrzeb, tam facet umiera i tam żyje jego żona była i żyje żona przyszła, czy te były żony chodzą na pogrzeby, nie? Zawsze, zawsze mnie to zastanawiało, nie wiem dlaczego. O tym za chwilę, Pani Aniu, bo to doskonałe przejście, ale jeszcze jedną rzecz muszę tylko pokazać. Eee, jakby sama ta idea rozwodu, tak, która jest sprzeczna z monogamią, czy sprzeczna jest z małżeństwem jako takim, skoro mówimy, że największą zaletą małżeństwa jest ta stabilność. Nie? I przechodzimy płynnie do tego, o czym Pani Ania powiedziała, tak zwane rodziny patchworkowe. Ja myślę, że Pani Aniem się włamała do komputera i ona zawsze zanim przyjdzie na przykład, podgląda co tu jest. Tak zwane rodziny patchworkowe. Wiecie czym jest? Pani Ania teraz nie mówi. Tak. Taka siatka. Co Wie, wiecie, co to jest patchwork? Tak. Na przykład. Wiecie, co to jest patchwork? Tak, są takie jakby kołce kawałki z różnych z różnych materiałów, różne wzory i to jest czasami bardzo ładne. To naprawdę czasami jest piękne, to jest patchwork i tą nazwę wymyślono, znaczy użyto jako do opisania, no właśnie, tego nowego modelu rodziny, tak? Bo, że nie to, że rozwód jakby odcina, rozwód otwiera coś nowego, ale nic nie kończy tak naprawdę. Czasami się mówi rodzina posklejana albo rodzina zrekonstruowana. sieciowa. tak. To jest, to jest dobre określenie. Rodzina, w których co najmniej jedno dziecko nie jest dzieckiem wychowującej go pary. To jest jedna definicja. Zobaczcie, że to są konkurencyjne definicje. Rodzina, w którym co najmniej jedno dziecko nie jest dzieckiem wychowującej go pary, czyli jest spoza albo zaadoptowane na jakkolwiek nad to spojrzymy. Rodziny takie powstają w wyniku rozpadu wcześniejszych struktur, który następuje w, na skutek śmierci jednego z rodziców albo ich rozwodu czy rozstania. Czyli na przykład y, wdowa, która zawiera nowe małżeństwo, czy nowy związek, czy wdowiec też byłby tutaj tak rozumiany. Y, I trzecia definicja. Rodzina, w której zgodnie żyją byli małżonkowie, ich obecni partnerzy oraz dzieci z tych związków. Czyli y, nagle no, robi nam się sieć. To Janek Pośpieszalski parę lat temu, w którym mi się warto rozmawiać, pokazywał taką bajkę yy, chyba duńską, znaczy kreskówkę czy to komiks był do wychowania życia w rodzinie takiego ich, czy to była Szwecja albo Dania, na pewno Skandynawia, gdzie właśnie yy, gdzie, gdzie było właśnie powiedziane, że to jest nudne mieć tylko jedną mamę. Że mama jest taka fajna, że dobrze mieć kilka mam. No i jest za tym stoi jakaś racja, że mama Cię utuli, jak jesteś chory, nie? I mówią, to jest fajnie mieć taką rodzinę człorkową. masz dwie mamy. Nie? Masz dwie mamy, dwóch tatów, piętnaście babć, nie? masz dużo rodzeństwa z różnych związków. No, to akurat minus. Ale tak rozumiecie, nie? Że to jest czasami przedstawiane jako zaleta, tak? No bo, bo, bo szczerze powiedziawszy, jak się na tym zastanawiam, to chyba wolałbym żyć w takiej rodzinie peczorkowej, niż w rodzinie rozbitej. Ale to tak, tak na, na gorąco myślę. Jakby się zastanawiał, to może wcale nie. Być może to tak naprawdę bardziej dziecku yy, tak naprawdę psuje światopogląd w sensie, jakby powoduje taką. Nie, No tak, tak. To się zgodzimy, Ale gdy które z nich byłoby lepsze, nie potrafię mi powiedzieć. Tylko ojcu to nie ma żadnego w rzeczywistości, bo nie ma takiej więcej takiej. Nie można jednoznacznej. Nieboki, jednoznacznej. Uh -huh. Uh -huh. Pani Aniu? To myślę, że dla dziecka też jest straszne, ponieważ wchodzi w takie nowe środowisko, pojawiają się inne dzieci, jest jego tato i on się zastanawia, czy on jest jego tak naprawdę bardzo kocha, czy kocha te dzieci, które przyszły mm. bardziej i to mm. jest, no myślę, że to też nie jest dobre. Zawsze jest ta rywalizacja. No, ja znam też dużo... i to hasło, tak, tylko jedną rzecz powiem, i to takie hasło, które mnie trochę śmieszy, yy, które często niby wpada w filmach, bo, bo nie znam rodzin rozwiedzionych zbyt wielu, ale, ale w filmach, także pamiętaj, rozwodzę się z twoją mamą, ale nie z tobą, będę się nadal kochał. No nie, no dziecko tak nie, tego nie widzi, no to po prostu... Poza tym, poza tym, poza tym, Co, to, to dlaczego tu się z inną panią mieszkasz, skoro mnie kochasz tak samo jak wcześniej? Dokładnie, no? a poza tym dlaczego, dlaczego więcej czasu, spędzasz z i tej pani mm? Skoro tak samo mnie kochasz jak wcześniej. No poza... właśnie, to są takie, takie pytania, a poza tym zobaczcie w drugą stronę relacje. No, przychodzi yy, syn do tatusia na Wigilię z byłą żoną z Małusią. Mm. No i nie ma siły, że te dwie panie będą sobie życzenia szczerze przy Wigilii składać? No, no to chyba, to... że po Wigilii razem skoczą do łóżka i o tym też będzie mowa. <śmiech> <śmiech> panie Łukaszu? Panie, pan Łukasz to jest dobrym punktem odniesienia, bo ma doświadczenie też praktyczne. Nie, praktycznie. <laughs> nie, ale nie ale... to, że pan jest zaadoptowany, ale pan pracuje też. No, pracuje i tak jest coś takiego, że yy, nie jesteśmy rodzicami, tak? Hmm. Mimo, jesteśmy matką, tak? Uh -huh. Mimo, że w praktyce, czy tam w praktyce, czy utilitarnie, no to jest zał, uh -huh. tak, jest. Ale to, osta... jest tam imię, tak? Ale tak? ostatecznie to, to... Ale ostatecznie nie, dlatego, że albo się pamięta, albo ma się ten... Jednak dziecko ma ten dystans, że... uh -huh. Ja rozmawiałam właśnie albo z panią, która adoptowała dwoje dzieci. I dwie córki swoje miała. Tak? A wcześniej czy później? Bo to ponoć też robi różnicę. Później, później adoptowała. Do... Aha, czyli najpierw miała swoje, a potem. Swoje dzieci, a ja potem mhm. stwierdziła, że no, ma się dobrze, tak. Mhm. Córki już troszkę odkowane, to e, zadoptuje za dzieci. No i one bardzo małe zaadoptowała. Ja ją tam, ale było kłopoty miała. Ja mówię, jeszcze raz by pani. E, no mówi, że nie. Tyle ile ona przeszła i właśnie ta ciągła zawiść, że ona inaczej traktuje swoje dzieci i mimo, że one już wyszły z domu, że za granicą mieszkają, tak, to no. no, ciągłe były pretensje, że ja nie jestem twoją tam i tak dalej i mówisz, że, że z doświadczenia wielu, wielu lat powie, że nigdy by tego raz jeszcze nie zrobiła. No i, i właśnie, no tu, są, tu jest taki przypadek, a potem jak dzieci, no, no, na poziomie takim, kiedy one się tam jeszcze bawią, jest fajnie, ale zawsze przyjdzie taki moment, mm -hmm. gdzie, gdzie będą walczyć o miłość. Oczywiście, normalne dzieci walczą, że się normalne rodzeństwo no. walczy, to. a tutaj jakby, a tutaj od razu wiadomo, no, kto jest na przykład, zawarty, tak, tak, tak, tak oczywiście, będą oczywiście, a tutaj jest, one od razu... To... No to, Jasne. To, to, to, to nie jest tak, że, że, że no, no zawsze jest umiłowane dziecko, to nie ma tak, że jest bardzo dużo dzieci zwłaszcza, tak, ale to nie oznacza, że cię nie kocham sam. Tak, tak. Ja na przykład to... nie zdawałam sobie z, z mojego jakby w życiu, z mojego błędu, kiedy Mikołaj mu się dosyć dobrze uczył i zawsze jakieś nagrody coś zdobywał i to nastała. I pani odpuściła, a no, trzeba było no, się zająć Jasne. Tak. Mamo, nareszcie coś wygrałam, jestem taka jak Mikołaj. I jak hmm. wtedy mi doszło do głowy, że ona cała. Podświadomy, też coś realizowała. Z, Oczywiście. Była ja, tak. I teraz się też zdarzyła hmm. taka sytuacja, ale to już myślę, że to już żartami. Ale e, te jakieś tytuł. Mikołaj znakowało. przyszedł w sukience i mówił, mamo, teraz jestem jak moja siostra. Mamo, <głos> <głos> <głos> Mikołaj się mi zdobył taki tytuł lidera szkoły i wygrał trochę. Aha. W drugiej, Pierwszy... a w pierwszej No, ale, powiesz, ale to jest naturalne i to... I to człowiek sobie nie zdaje tak? Pan też ma brata, który jest sportowcem, na pewno zdobywał sukcesy. Mm. Czy pan widział, jak się rodzice pewnie cieszą, czy jeżdżą mm -hmm. na zawody mm -hmm. i cały czas... Jasne. Ja myślę, że my z moim bratem do tej pory rywalizujemy. To... Nieświadomie. No. A u to to jest w ogóle normalnie. nie? Pójdźmy... Pójdź... Ktoś zaatakuje całą grupę, to jest tak jak sobie, ja myślę, w serde ja wyszedłem Tam tam mhm. Tamten tam serie pięknie to pokazuje oczywiście w kalku, to jest. Tak, prostu... tak. Oni się między sobą żną z nawet w ciekawy sposób, to, to jest yy, no, śmieszne śmie śmie śmie to jest. Natomiast jak ktoś na zaatakuje, tam ten Albandi, tak. zwłaszcza ten chłopak yy, chłopaków tej keli, tak? Jak on tam klucze, to jest po prostu piękne pokazanie. Jak ojciec mówi, sobie uh -huh. tak. tak jest, że jak zaatakują całą grupę, to każdy za moją pójdzie, tak? Uh -huh. Ja pamiętam, tak, tak, tak samo z moim młodszym bratem, jeśli ktoś go tknął. Ja normalnie nie, nie zwracałem, jak ktoś tam nie czy okay. nie, zresztą trudno powiedzieć. Znaczy, wiemy, ale jak mojego brata może ktoś z chłopaków tknął, to nawet starszej... I wie, kto wiecie, wiecie, to co mnie zawsze bardzo bawiło, że w, wśród najbardziej zdegenerowanych ludzi, jakichś chuliganów, po prostu kibiców na podwórkach, tak, to można różne rzeczy, ale jak powie coś o Twojej matce, no to być, nie? To jest bardzo ciekawe, takie, takie wręcz właśnie takie, yy, takie zwierzęce, nie? Że są, są pewne tematy tabu. A tutaj mam Aha. E, takie pytanie, ponieważ kiedyś na socjologii Pani nam tłumaczyła, że my często mylimy i media mówią o konkubinacie, a często mamy w założeniu kochaminat. Mhm. Więc definicja jest taka sama. Kohabitacja i konkubina. Różnica, znaczy różnica jest prosta. Znaczy, e, kohabitacja dosłownie znaczy wspólne mieszkanie. A konkubent przychodzi tylko i wspólnego gospodarstwa. Nie. Konkubent, e, to zresztą to też jest źródłowo. Konkubent e, to jest... E, Musimy sprawdzić, niedawno to sprawdzałem. Kon, e, To jest od... No, musiałbym to sprawdzić do, dokładniej. Oczywiście tam są pewne różnice semantyczne, bardzo, bardzo niewielkie, ale zasadniczo, społecznie, kulturowo i, i prawnie to jest ze sobą związane. Nie można mówić o konkubinacie tam, gdzie nie ma wspólnego gospodarstwa domowego. Konkubinat jest tak definiowany jako, jako ym, życie na sposób małżeński, nie? Oczywiście, ponieważ teraz nam się małżeństwa są takie, które żyją na odległość często, to i konkubinaty też takie mogą być. Nie? Ale zasadniczo konkubinat jest małżeństwo niesformalizowane. Nie? Mówię, pewne różnice semantyczne mogą być, ale to są, to są różnice semantyczne. Nie? Zasadniczo konkubinat i kohabitacja funkcjonują jako to samo. Tylko oczywiście kohabitacja, ona przede wszystkim podkreśla to, że tutaj jest wspólne zamieszkiwanie. W konkubinacie się raczej podkreśla to, że to jest życie na sposób małżeństwa bez yy, sformalizowania tego. Nie? Nieformalny związek dwóch osób pozostających w pożyciu bez usankcjonowania w świetle prawa jako małżeństwa. Jak ktoś z Was ma internet w telefonie, to możecie sprawdzić, co, co dokładnie konkubinat znaczy, bo, bo yy, to, to też jest z praktyki orzeczniczej, to jest z kolei cytat y, z, y, z głosy, Z praktyki orzeczniczej wiadomo, że jako konkubinaty traktowane są związki, w których trudno ustalić powiązanie stosunków osobistych z majątkowymi przy jednoczesnym istnieniu więzi fizycznej i wspólnym mieszkaniu. Y, nie jesteśmy w stanie ustalić, y, w, powiązać stosunków osobistych z majątkowymi. Dlaczego? No, dlatego, że zaciera nam się ta granica, co kto, kto wniósł. Nie? Jeżeli na przykład jest tak, że nie wiem, że właśnie, że jest jakiś bogaty facet, który ma mieszkania, bo ma dom ma i, i nagle u niego zaczyna mieszkać studentka jego, to to nie do końca spełnia warunki kombinatu ze strony prawnej. Bo to nie ma żadnych wątpliwości. To jest to, co dawniej się nazywało utrzymanką. Teraz to możemy nazwać sponsoringiem, czy inaczej. Nieformalnie. Więc widzicie, to jest dosyć ważne, tak? Że nam się tutaj zaciera, tak jak w małżeństwie. Jak w małżeństwie podzielić dobytek? No to, to, to jest wspólne. Małżonkowie wspólnie pracują na, na, na, na, na to, co jest wspólne. I podział można potem tylko albo właśnie kwotowo wyliczyć i powiedzieć ty to, ja, ja to. Ale, ale nam się to zlewa. Mhm. To jest zależne, bo prawnik i... Oczywiście, jest oczywiście, tak. Tak, Dokładnie. To, co się wniosło do małżeństwa, pozostaje własnością odrębną. Była odrębką. taka, że jednak było zawsze oddzielne. Uh -huh. tak, uh -huh. tak. tak. I dopiero dzieci albo rodzina mogła. No, oczywiście mogły korzystać. To nie było tak, że uh -huh. nie, ale właśnie praktyka była... Formalnie. Taka, formalna była tak, że, że były dwa gospodarstwa. Uh -huh. Oczywiście jeden uh -huh. nie mógł tam. Tak, no ale to jest tak. mi, się, mi się wydaje, że to jest przede wszystkim związane z emancypacją. Tak sądzę, ale pewności tutaj nie mam. Czyli XX wiek mówiąc krótko. Trzeba by sprawdzić, ale wydaje mi się, że, że no pierwszy kodeks cywilny czy konstytucja z XXIII, dobrze pamiętam, myślę, że ona żona już jakby to <śmiech> załamała. Ważne jest to, że to jest związek nieformalny. Tak? Dlatego absurdem jest to, co robią Francuzi, tak zwany PAX. Tak? Czyli formalny związek partnerski albo formalny konkubinat. No, w konkubinacie właśnie chodzi o to, żeby to było nieformalne żeby to można było łatwo zwinąć, rozstać i tak dalej. Jeżeli my to formalizujemy, to tracimy istotę, tą największą zaletę, czy największą wartość, która moim zdaniem stoi za konkubinatem, czyli tą wolność. Tak. Jeżeli my to formalizujemy, no to, to dlaczego nie zawrzeć od razu małżeństwa? Albo poluźnić więzy małżeństwa, tak żeby to dopasowało. Zazwyczaj mający charakter publiczny, tak? ciężko jest mówić o konkubinacie, kiedy to jest właśnie... No wtedy mówimy o kochance na przykład, nie? Dlatego ta, ta kohabitacja jest taka ważna, bo ona nam sankcjonuje to, że ci ludzie y, tworzą prawdziwy związek. No bo jeżeli tylko się spotykamy od czasu do czasu raz u niej raz u niego, no to to tak naprawdę właśnie będzie coś, co my dzisiaj nazwiemy bardziej wolnym czy luźnym związkiem, nie? No i nie jest legalny, nie w tym znaczeniu, że jest nielegalny, tylko prawo nie ma nic do niego, nie? On po prostu jest przezroczysty dla prawa. No i przejdźmy teraz do związków niemonogamicznych, bo ich jest bardzo wiele. Ja tylko pokażę Wam kilka takich najciekawszych, zaczynając od tego, co jest najbardziej tradycyjne, chociaż one nie są tradycyjne, tak, ale najbardziej tradycyjne do tych najbardziej takich właśnie trudno uchwytnych i współczesnych, czy wręcz nowoczesnych, czy ponowoczesnych. Czy jest coś takiego jak mnasz a Co się na polski tłumaczy jako? Trójkąt. Trójkąt. Trójkąt. E, po francusku dosłownie to znaczy małże... gospodarstwo domowe trójne. Pederaści. Tak? Dlaczego pederaści? To no, jest to najmniej dwa to dwie kobiety. Czyli pederaści. Ja proszę. Ale dwie kobiety to nie są pederaści. Trionizm czasem. Ja zawsze to, mówię, że jest. jestem lesbijką. mi się podobają kobiety. Kiedy to są feministki, tak bardzo męskie to wtedy są to pytanie. Dokładnie. Oczywiście, oczywiście. Ja Wam pokażę tylko filozofów, że to wśród filozofów niektórych jest dosyć popularne, ale to jest dokładnie to. Yy, I to, co jest ciekawe, to się dowiedziałem dopiero przygotowując to do Was, że ten trójkąt, ale taki małżeński trójkąt, to jest najstarsza alternatywna forma tradycyjnej rodziny. Tak? Czy to nie jest wymysł nowo, tylko to jest coś rzeczywiście starego. Układ, w którym trójka osób utrzymuje stosunki seksualne zamieszkając w jednym gospodarstwie domowym. Czyli nie tam małżeństwo i mamusia, tylko małżeństwo i mamusia plus jeszcze jakaś tam ale tylko trójka. Ale tylko trójka. Nie? Może być też tata, no żeby nie było, że tam... E, trójka, tak? Czyli jest, jest ograniczenie liczbowe. Zobaczcie, Wolter, Jean-Jacques Engels, jeszcze z siostrami, to musiało być ciekawe. E, John Stuart Mill, jego ojciec, e, Lenin, Sartre. No oczywiście ważne jest to, że to są, oni wszyscy mają takie nachylenie nieortodoksyjne, że tak powiem, czy lewicowe. Ale właśnie, Wisłocka, no jest sporo. Jak byście sobie poszukali, to, to takich przykładów jest bardzo dużo. Nie? E, z czego to wynika? No, to trochę wynika z tego, to znaczy... Zobaczcie, jak tutaj popatrzycie, to... Pierwszy przykład. Jedna kobieta, dwóch facetów. Złożyli się na nią po prostu. Ale zasadniczo tak. O, I u Taylorów, u Milów też kobieta. Ale zazwyczaj jest tak, że to jest jeden dwóch mężczyzn jedna, jed, jeden mężczyzna, dwie kobiety. To też jest bardzo ciekawe. Tego nie chcę w ogóle rozwijać, ale jak popatrzymy tak z biologicznego punktu widzenia, no to monogamia w przypadku mężczyzny jest czymś dziwnym. Nie chcę powiedzieć absurdalnym, ale dziwnym, jakby z perspektywy biologicznej. Więc być może to jest jakaś próba pogodzenia jakiejś monogamii, no właśnie monogami, trigami, także mężczyzna ma jakiś wybór, nie czuje się ograniczony, a jednocześnie, a jednocześnie, żeby za bardzo nie szalał, to tylko jedna osoba. W mojej dzielnicy jedna to by... Może pan powiedzieć, tworzycie nasz atrua. Uh. No biam, Aha. Nie robię z tego problemu No tak, tak, tak. I to jest właśnie tak jak mówię, to jest pewna tradycja, to nie jest coś co. rzeczywiście jest pewna taka właśnie forma. Ktoś tam zagląda do nas. Pani Arku niech pan siada. Miejsce jest, Miejsce jest. Miejsce, miejsca miejsca. <grymne> yy, więc, więc zobaczcie, że to jest pewna, yy, jeżeli ktoś mówi, że właśnie cywilizacja europejska była jakby radykalnie, no nie, była oczywiście preferowana ta formuła monogami właśnie trwałego małżeństwa, ale zobaczcie, że istniało pewne poboczne rozwiązania. E, oficjalni kochankowie, to jest inna formuła. E, y, oczywiście we Francji, ale przede wszystkim to jest kultura, jeśli tak można powiedzieć czy forma szlachecka, tak? Znaczy, nobles obliż. Tam przede wszystkim to miało miejsce, ale wydaje mi się, że trochę, no nie do końca, no nie, bo to już jest, pomyślałem sobie o tym księciu Karolu i tej Kamili jakiejś tam i księżnej Dianie, ale to tak nie funkcjonowało. Ale dawniej to była oficjalna, czy była oficjalna metresa. Była oficjalna trzecia osoba. To nie było yy, właśnie, yy, bo, bo to, co jest ważne w, w, w trolizmie, w trolizmie że tu jest równość. To nie można powiedzieć tak, że nadjeżda była ważniejsza niż ta Ines Armand, czy na odwrót. To jest równość. To jest związek partnerski, tylko trzyosobowy. Tutaj jest oczywiście jakby to powiedzieć, no prawna małżonka, tak? Związek duchowy z żoną, a związek tak, z żoną. Tak. I związek z żoną jest wyżej stojący, tak? No jak to duch. Duch jest wyżej, a ciało no ponieważ ciało jest ułomne i słabe, no to dla dla słabości y, jest ta druga kobieta, albo drugi mężczyzna, bo to różnie mogło być. To, z mężczyznami to zdaje się ta Katarzyna, a jak Katarzyna ma na nazwisko? Ceryca Katarzyna. Y, to, y, to caryca Katarzyna przecież miała wielu kochanków. Y, I zdaje się nasz Staś był oficjalnym kochankiem z tego co kojarzę. A tutaj trzeba by historyka pytać, może pan Zbigniew poprawi. No, y, więc zobaczcie, że tutaj jest też bardzo ciekawe. To może być układ symetryczny, czyli to są czwórka. Mąż ma kochankę oficjalną i żona ma oficjalnego kochanka, ale ze względów yy, dynastycznych na przykład, tak, jakichś proceduralnych, różnych, jest, jest małżeństwo, ale ono jest małżeństwem właśnie prawnym, bardziej niż rzeczywistą relacją, ale każdy z nich ma oficjalnego kochanka. Może być niesamowity czy męskostrowny, czyli mężczyzna ma kochankę, to jest oczywiście najczęstszy w naszej kulturze, ale też może być trójka O, już trzecia, to musimy właśnie mówiła, że ona bardzo kocha swojego męża, on jest fajnym koncertem, może z nim porozmawiać, no ale niestety nie spełnia jej oczekiwań w łóżku i dlatego ona się na różnych tam portalach ogłasza i spotyka się hmm. z mężczyzną. No. A istnieje właśnie opcja, można jej do doradzić, żeby był oficjalny, kochany. Zresztą, wiecie, to my to z przymrużeniem oka mówimy, ale oczywiście nie w tej formie. Ale jak się poczyta trochę, to widać, że bardzo często tak jest, bardzo często, no nie chcę powiedzieć bardzo często, bo nie mam postaw, ale zdarza się, że na przykład jest jakiś wypadek, choroba i mąż zgadza się, to znaczy młoda żona, on nie jest w stanie, że tak powiem, jej zaspokoić, jakby za jego przyzwoleniem wchodzi trzecia osoba do tego związku. To nie jest trójkąt, tak jak tam wcześniej, bo, bo, bo tam musi być to mieszkanie, tak? W samej nazwie jest to pomieszkiwanie, mieszkanie razem, tworzenie systemu gospodarstwa. Ale wchodzi ta trzecia osoba i ona też jest oficjalna, tak? Często. Swingowanie to też padło, już nie pamiętam kto o tym mówił. Co to jest? Odchodzimy jakby coraz dalej od. Tak, ale co jest tutaj ważne? Kobiety nie płacą. Nie wiem, nie sprawdzałem. Nie, coś innego jest ważne. I to na co nas drugie? Znaczy, nie ma wymiany, że tak powiem, na boku, tylko to jest wymiana, w sensie wszyscy są razem. Tak? To jest ważne, Tak. bo zaraz zobaczycie inną opcję. E, swingowanie, a czasami się to mówi swingujący styl życia, więc wysiądź z malucha i wsiądź do Boeingu i spróbuj swingu. E, ja tego nie wymyśliłem, piosenka. Zresztą z filmu Swing. Forma poligamicznej aktywności. Poligamicznej aktywności, zobaczcie, tu się jakby pojawia wprost, nie o poligami. Poligamicznej aktywności, ale seksualnej. Traktowana zwykle jak każda inna aktywność, która może być doświadczona w parze i to jest dosyć ciekawe. Emocjonalna monogamia tu nikt nie chodzi, jakby w założenie jest takie, że my nadal się kochamy, a ci inni to tylko seks. To mi się podoba, to tylko seks. Emocjonalna monogamia, ale seksualna poligamia. No, tak, tak. Myślę, że w tą stronę poszesz. Może, może bardziej na poziomie ducha to jest monogamia, a na poziomie ciała to jest poligamia, nie? Co ciekawe, są różne badania. Od 2 do 4, 1% procent. Czyli nie byłoby tak mało. Nie byłoby tak mało. To, co jest właśnie bardzo ważne, to jest to, że to się dzieje razem, równocześnie. Czyli małżeństwa, jako małżeństwa w tym uczestniczą. Kiedy nie, te związki nie uczestniczą razem, tylko jest otwartość właśnie na tą poligamię seksualną. To się nazywa związek seksualny, czasami to może być małżeństwo otwarte. Związek, w którym partnerzy godzą się na utrzymywanie kontaktów seksualnych z innymi osobami. Także można to uznać za połączenie emocjonalnej monogamii z seksualną poligamią. Tak? Różnica między swójami jest taka, że tutaj nie, nie, nie, nie wchodziło w... Tak, tak. Czy nie jako małżeństwo, tylko po prostu okej, okay, nie mam nic przeciwko, tak, ale, ale właśnie załatw to sobie w swoim zakresie. I ostatnie kilka. Poligamia? wielożeństwo Co też nie jest do końca poprawne, dlatego że wielożeństwo zakłada, że masz wiele żon. A tu opcja jest dwojaka. Małżeństwo z więcej niż jedną osobą w tym samym czasie. Tak? To jest ta różnica od monogamii seryjnej. I to występuje w dwóch wersjach, czyli poligynia, czyli wiele, dosłowne wielożeństwo, jeden mężczyzna, wiele kobiet. To, co mam na przykład w kulturze arabskiej, w religii islamskiej, tam kobieta nie może mieć dwóch mężczyzn, ale mężczyzna może mieć do czterech kobiet. I poliandria analogiczna to z kolei jest dosyć, częste w, dosyć no, częstsze w kulturach Nowa Zelandia, tak? bardziej prymitywnych czasami się to mówi, Tak. Tak, mówiąc krótko. Zobaczcie, to, to coś ciekawe, może patrzeć na swoją ściągę. Yy, granatowy to jest tam, gdzie poligamia jest yy, legalna. Czy cała Afryka Północna, yy, Indie, kraje, kraje.. Yy, bo to jest i poligamia i poliandria, tak? Yy, razem mieszane. Yy, ten yy, taki niebieski to jest. Kurczę, co to jest? Wybrzeże Kości Słoniowej chyba tak. To jest tak, że ona jest uznana przez prawo cywilne, ale tylko w niektórych obszarach, nie wszędzie. Ten jasno-niebieski, nie, przepraszam, teraz ten różowy, czyli Australia i Wielka Brytania, to jest bardzo ciekawe. Poligamia jest zakazana przez prawo, ale jeżeli zostanie zawarte małżeństwo poligamiczne za granicą, to jest uznawane przez państwo. Czyli niech się nie dziwią, że muzułmanie walą do Wielkiej Brytanii, jak się da. Czyli takie właśnie, takie jak si Błękitny to jest poligamia uznana tylko przez prawo zwyczajowe. Czyli formalnie jest nielegalna, ale w praktyce występuje, jest akceptowalna. Pomarańczowy? Nie, jasnożółty, czyli Rosja. To jest teren, gdzie obecnie trwa dyskusja nad zalegalizowaniem poligami. Ciekawe. Może Putin kurczę znalazł kolejną. Pomarańczowy, no to, to jest taki jak u nas. Poligamia nielegalna, nie pomarańczowy nie jest u nas. Pomarańczowy to jest widzicie zachodnia Europa, yy, większość Stanów Zjednoczonych, Meksyk. Poligamia jest zakazana, a czerwony? Poligamia jest zakazana na poziomie Konstytucji. Tak jak to jest u nas. Czyli jeszcze mocniejszy zakaz yy, poligami. Kanada, Europa, Środkowa i Wschodnia. Yy, I ostatnie chyba, tak, ostatnie dwie i was puszczam. Poliamoria. Jesteśmy no, już bardzo nowocześni. Co to jest? Poli wiele, amor... Miłość. Amoria miłość, tak? Dlatego po prostu czasami się to nazywa miłością. jak Wie ktoś? Co to jest? Jak Chyba, że wspólne są kobiety na przykład. Wszyscy ze wszystkimi mogą. Ale jaka jest istota tego? Bo to, że wszyscy ze wszystkimi mogą, to my o tym wiemy. My też tu możemy wszyscy ze wszystkimi. Biologicznie, tak? Możemy, czy jakoś tak. Na poziomie emocjonalnym, dokładnie tak, jak pan zaangażowane. Wiecie, emocjonalna poligamia. Tak? To jest pewne założenie, pewien pomysł, mówiąc o tym, że jakiekolwiek ograniczenie nawet moich emocji, skoro, i to myślę, że to nie powiem żadnej nowości, tylko wszyscy tego doświadczamy, pewnie każdy nas kilka razy w życiu się zakochał, nawet w małżeństwie to się może zdarzyć, tak? To ograniczenie, skoro, skoro tak się dzieje, to jest kwestia emocji, uczuć, czasami biologii, to jakiekolwiek ograniczanie tego, że nie, ja się nie mogę zakochać, nie mogę być z kimś, nawet bez seksu, tylko po prostu być z kimś w związku, dlatego, że jestem z kimś innym, jest ograniczeniem. Tak? Forma poligamicznego zaangażowania emocjonalnego i seksualnego z naciskiem na wymiar uczuciowy relacji miłości. Tak? Dlatego to nie jest, to nie jest jakaś no właśnie, rozpusta. Oni nie chcieliby, to, żeby to tak było widziane. Tylko to jest prawdziwie po prostu tak, jak mogę być zakochany w dwóch osobach jednocześnie, to to chcę to móc uze uzewnętrzniać. Nie tak? pamiętam też ciekawy argument, że zobaczcie, my tutaj mówimy o konsensualnej poliamorii, czyli za zgodą. Bardzo się kochamy z panem Łukaszem i mówimy, yy, ale jeszcze w pani Ani się zakochamy. Pan Łukasz mówi, nie będę cię ograniczał. Yy, spotykajcie się i tak dalej. Za wzajemną zgodą, konsensualną. A mówią, a w praktyce, zobaczcie, jest rzekoma monogamia. Jak wiele ludzi żyje w monogamii, a w praktyce oni żyją w poliamorii, bo są jakieś związki na boku, yy, kochanki i tak dalej, i tak dalej. To co jest lepsze? To chyba lepiej się wprost na to zgodzić, umówić. Natomiast to jest bardzo trudne, to znaczy, no bo to jest kwestia zazdrości, kwestia yy, jednak właśnie tej wyłączności, do której my dążymy. Nie? Oni by nie powiedzieli, że to jest poliomoria. No bo to, bo to musi być jakby jednoczesne pozostawanie w wielu związkach takich emocjonalnych. Ale to jest emocjonalne. Okej, okay, ale czy to jest związek, czy to jest jednostronne? Bo to jest pytanie, no właśnie. No chociaż czasami jest dostronne. No właśnie, no to tak, to pewnie tak. Tylko to, co jest bardzo ważne, to jest to, że to jest jakby oficjalne. Że to nie jest właśnie, jak to jest napisane, że koła monogamia, tylko po prostu jakby ja od razu wchodzę w związek z taką informacją, że nie jesteś jedyny. I nie chcę, żebyś był jedyny, bo mam, yy, zobaczycie zresztą, a to od razu Wam to pokażę, tylko szybko. To jest symbol poliamorii, czyli serce symbolizujące miłość i nieskończoność. Gdybym serce jest jakby nieskończona, czyli nie można stawiać jakichś granic. Tak? A obok niego mamy drugą koncepcję, tak zwaną anarchię w relacji, czyli yy, anarchia wpisana w serce. Dobrze to pokazuje, też yy. pocięte serce. I to jest jeszcze dalej gdzie. Możemy dalej szukać, ale tyle myślę, że nam wystarczy, żeby pokazać, jak bardzo też od tej strony emocjonalnej, już nie, nie, nie, nie biologicznej, tylko emocjonalnej, jakie to też złożone. Praktykowanie relacji emocjonalnych i seksualnych przy jednoczesnym uznaniu, że nie istnieją żadne normy i ograniczenia w tej sferze. Jak precyzowanie i definiowanie związków, w których dana osoba się znajduje. Tak? Różnica od, wobec, wobec poliamorii byłaby taka po pierwsze, że w poliamorii to musi być jasne. Tak? To są granice. Jaką granicą? No, na przykład jest zgoda drugiej osoby jakby ujawnienie tego. Tutaj nie. I tu jest uznanie, no dzicz w tym znaczy, że to jest anarchia, nie ma granic. To, to nie ma granic, bo na przykład tam jest powiedziane, że no, wchodzę w relacje z osobami, które kocham, czy w których się zakochałem. A to jest powiedzenie, nie chcę w żaden sposób definiować, tak? Zwierzęce. No tak, tylko, tylko zwierzęce, to ja bym się zgodzić, gdybyśmy powiedzieli, że to jest tylko kwestia seksualna, orgia, czy coś takiego. A tu jest powiedzenie też właśnie w, na poziomie emocji również tak samo. Nie mają praw moralnych dotyczących uczuć, za seksualnych innych, więc jest to powrót do dziczy Zobaczcie, ile tych relacji jest, nie? ile jest, jest takich możliwości i ich jest jeszcze więcej. To nam oczywiście jest pewnym wyrazem czasów, w których żyjemy, też właśnie tej płynności, no ale, więc kurczę, Nadal Pani, a Anno, nadal Pani chce do tego męża wracać. Tyle możliwości tu jest. <śmówki>, że tak, żeby że mój w Tak, Więc zobaczcie, taki wybór. Po prostu żyłem w takich czasach, że tak. tylko brać. Tylko, tyli... tylko brać, ale poruszenie. Okej, okay, więc czekam na Wasze prace zaliczeniowe i widzimy się na ostatnich zajęciach i później pamiętajcie w czwartek po zajęciach, bo jeśli dobrze pamiętam, to jest poże, Wasze pożegnanie w środę i w czwartek, więc nie pijcie za dużo, bo w czwartek musicie z indeksami przyjść.